Dobrze, to idziemy dalej. W trakcie tego, tej przerwy na tej rozwiązkowej która była, yy, dostałem takie yy, głosy, sugestie bardzo dobrze, z takimi pytaniami, że yy, dobrze, no ta sama świadomość siebie i tak dalej, wszystko w porządku, ok, ale jak to zrobić, jakie są narzędzia do tego, żeby faktycznie siebie lepiej yy, yy, poznawać. I sami przejdę do tego trzeciego punktu, który chcę podjąć, to faktycznie chcę się do tego odnieść, bo to jest bardzo cenne, praktyczne pytanie. Myślę, że większości z Was na tym właśnie zależy, żeby usłyszeć jakiś konkret, jak to zrobić. Więc ja na samym początku już trochę wspomniałem, odwołując się do trenowania w relacji z panem Bogiem. I tak to jest, że najbezpieczniejsze środowisko poznawania siebie to jest środowisko jednak samego Pana Boga, Jego Słowa w tym słowie się najlepiej poznajemy e, e, i e, docieramy chyba najłatwiej do prawdy o samej sobie w najbezpieczniejszych e, warunkach bo to słowo nie jest w stanie nas e, zranić ale jak ono nas zrani, to to jest takie zranienie, które jest twórcze które e, powoduje, że, że my stajemy się lepsi że, że idziemy w dobrym e, kierunku i dowodem na to, że to jest najbardziej praktyczne i najbardziej bezpieczne środowisko poznawania siebie. Jest chociażby taki ośrodek krakowski, rozwijany przez księdza Krzysztofa Wąsa, gdzie to, to jest samotanie ośrodek, gdzie są realizowane konferen konferencje, które pole dla ludzi, właśnie w oparciu o metodę lekcjodgielina, czyli metodę modlitwą Pismem Świętym, mówiąc krótko. Ja pamiętam, będąc w grzecie jedną jedne przeżyłem właśnie w tym, w tym stylu prowadzone przez Krzysztofa Wąsa, ponieważ on był jest, jest przyjacielem Krzysztofa Grzywocza, który był wtedy ojcem duchownym naszego seminarium, stąd te rekolekcje się odbyły. I powiem, że były to jedne z, z najlepszych, piękniejszych, wartościowych rekolekcji, jakie przeżyłem w seminarium jako a Było tych rekolekcji dość słodno, dwa razy w roku. Zawsze są i w ogóle rekolekcje, które jakkolwiek przeżyłem w ciągu swojego życia. Także no, wartościowe to jest ale to jest nie tylko z własnej perspektywy, natomiast znam osoby, które próbują się tam dostać na różne kursy, tam są tematyczne, rekolekcje organizowane, ale zawsze w oparciu o, o Słowo Boże. Tematyczne w tym sensie, że na przykład w tym roku zajmujemy się poczuciem winy w innym roku, na przykład jakieś z dzieciństwa, Są tematy różne, ale zawsze podstawowym narzędziem jest Słowo Boże. I każdy, kto prowadzi najczęściej to są osoby, no, takie rozpoznawane w Polsce i dobrze robiące y, tę robotę, mówiąc w no to to cieszą się te rekolecji niesamowitą popularnością i trudno się tam często po prostu dostać. One potem wychodzą w takich seriach na CD, więc można sobie tego słuchać, jadąc drogą i tak dalej. No ceny wartościowe, kiedy kilka takich serii ma, że to jest naprawdę dobra, dobra rzecz. Takie połączenie właśnie słowa, pierwsza, jakie narzędzie, więc yy, Słowo Boże, to nie jest jakiś dodatek, coś takiego, co jakaś, nie wiem, droga i ze sposobów, tylko to jest po prostu bardzo konkretne narzędzie poznawania siebie. Najbezpieczniejsze yy, jakby z możliwości, bo w relacji z Panem Bogiem nic nam nie grozi. Mamy tą świadomość, że On nas kocha, że przyjmuje, akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, przed nim możemy być prawdziwi. Nie musimy udawać, nie musimy kłamać, nie musimy zakładać masy, Nawet jeżeli odruchowo to robimy, nawet jeżeli robimy to z obawy, czy swoimi jakimiś lekami, które wygodowaliśmy w życiu, to ostatecznie Pan i tak nas takimi przyjmuje i nie możemy być przy nim bezpieczni. Jesteśmy przy nim bezpieczni. I na serio traktując Jego Słowo, no faktycznie możemy wzrastać. Jest bardzo wiele takich osób, ludzi, którzy dają świadectwo temu jak to Słowo ich przemieniło, że to życie tym Słowem stało się jakimś takim milowym na drogach ich życia. Więc pierwsza rzecz to jest życie Bożym Słowem. No i to traktowanie właśnie ewolitwy medytacyjnej, modlitwy medytacyjne, modlitwy Bożym Słowem jako no, narzędzia właśnie poznawania siebie, to, co, na co zwróciłem uwagę, nie takich intelektualnych, prawda, tylko powiedziałbym zabaw, że coś zobaczyłem, coś mi się spodobało, jakieś słowo, to, tam, to. To wszystko jest dobre. Natomiast Słowo Boże, które jest lustrem, którym ja się przyglądam. To no, samo lustro, yy, prawda, metafora lustra. Lustro daje im obraz siebie. I Słowo Bożego daje im najbardziej prawdziwy obraz siebie. Gdybyśmy nawet mieli porównywać, co mi da najbardziej prawdziwy obraz siebie, to są różne lustra. Są takie lustra, które powodują, że widzimy karykaturę kar kar kar yy, w odbiciu i są takie lustra, które są kryształowe, że widzimy każdy w szczegół swojej twarzy, czy swojej postaci. Więc na pewno Słowo Boże jest takim krystalicznym słowem. Też w rozmowie tutaj z jedną osobą padło takie stwierdzenie, że gdzieś tam jakaś konferencja się pojawiła, która bardzo mocno skrytykowała psychologię. Ja jestem bardzo, że tak powiem, zdystansowany wobec psychologii, chociaż uważam, że to jest najlepsze na najlepszej nie ma. Natomiast zdystansowany jestem w tym sensie, że no, no wiem, że psychologia wszystkiego nie załatwi. po prostu. I myślę, że każdy psycholog, który jest świadomy po prostu tego, czym jest psychologia, no nie będzie jakby tutaj protestował, bo doskonale wie, że, że jest Jakiś, jakaś granica, do której możemy wspólnie dojść w pracy ze sobą. A jest taka granica, przy której trzeba się zatrzymać, bo ja nie po prostu więcej na pomóc nie potrafię. Ktoś inny ci y, musi pomóc. I łudzenie się, skoro wszystko załatwi, jest, jest po prostu łudzeniem się, tak jak sama nazwa y, wskazuje. Jestem też zdystansowany trochę na, na skutek różnych głosów, które dochodzą do mnie na przykład w seminarium, w plantarzach. Te takie rzeczy się dzieją trudne, to, tamto, siamto. Yy, to, to nie jest coś, co, co, co nagle się pojawia. To problemy, które gdzieś tam ktoś zgłasza w Sejdarze, nie są problemy. To jest po prostu proza życia. Tak było, tak jest, tak będzie. Rozmawiając z rektorem swoim, który był przez wiele lat rektorem, tak czy on widział, że był jakiś wzrost problemów przez te lata jego rektorowania w seminarium. No nie, po prostu ludzie przychodzą ze swoimi problemami. I, I to są problemy, które nie sytuują się w obszarze gdzieś w psychopatologii, tylko to są normalne, zwyczajne, rozwojowe problemy. I takiemu człowiekowi trzeba po prostu pomóc. Gdzieś tam pojawia się temat, że jest deficyt ojca, prawda, no to ojciec duchowny mówi, że on ma deficyt ojca i wysłał go do, do, do terapeuty. No to właśnie ty jesteś ojcem duchownym, czyli masz spełnić tę rolę, której kiedyś nie spełnił tego jego no, właściwy ojciec, dlatego wysyłasz do, do terapeuty, porzucił go jego urodzony ojciec i ojciec duchowny, który napełnić tę tę funkcję, też to porzuca, bo chce mieć produkt doskonały. Taki, który ewentualnie kosmetykę uprawi, prawda? i położy go w katelecze na rysadze, żeby to byśmy misieli, prawda? Nie, on ma spełnić rolę ojca. Y Taka jest nazwa, ojciec duchowny. Prawda? Więc jeżeli mówimy o, o jakimś deficycie ojcostwa, no to, to trzeba po prostu to poważnie na, na potraktować. Więc to nie są problemy, które dzisiaj się jakoś pojawiają. Bo na przykład jestem ze Śląska, to tam powiedzmy po wojnie nie było ojców, bo y, poginęli albo po jednej, albo po drugiej stronie. Potem, jak już był, był pokój, no to wyjechali, zamiani, co też tych ojców nie ma, dzieci się wypływały bez ojców. Więc wtedy nie było ojców, a księże przyszli, bo z innymi na froncie, teraz nie ma ojców, bo pracują w ręku, No i po prostu tak jest, tych ojców nie ma, to nie jest coś, jakieś zjawisko, że nagle nie mamy tych, tych, tych ojców, prawda. Zresztą profesor Gawózka twierdzi, że tak dobrze, jak się ma ojcostwo obecne, to się nigdy nie miało, no taką, taką tezę, więc ona idzie trochę pod prąd, że, że dzisiaj jest jakiś prezes ojcostwa, oczywiście to jest pewne, pewnego rodzaju uproszczenie. Mamy do czynienia z tego typu kryzysem, natomiast to, to uważam, że nie należy jakby tego widować do, do poziomu, nie wiadomo jak y, olbrzymiego y, dramatu, bo to są po prostu problemy z, z tytułu, moim zdaniem, do takich rozwojowych. Trzeba człowiekowi rozwoju po to, żeby on y, jakby dogonił y, samego siebie, tak? żeby jakby no, dorównał do, do tego poziomu, który się od niego oczekuje w kontekście seminarium, żeby był e, świecony do kapłaństwa, a w małżeństwie czy tam w relacjach kobieco-męskich, e, e, żeby dojrzał do tego, by podjąć obowiązki małżeńskie, czy w ogóle obowiązki dorosłego do życia. I tutaj podchodzę z dużym dystansem, niektórzy mówią, ty jesteś psychologiem, to już powinieneś naprawdę jakoś tak patrzeć na to z jakąś taką specjalną powagą. Właśnie dlatego, że, że jestem psychologiem, patrzę na to z dystansem, bo no, nie da się wszystkiego jakby nabawić na, na teraz na i a poza tym trzeba się zgodzić że człowiek jest y, istotą, która ciągle się rozwija. My się rozwijamy do końca swojego życia. Jesteśmy w drodze rozwoju. I tak na dobrą sprawę jest taka książka różnie jak trud rozwoju. I to jest książka, która dobrze oddaje istoty ludzkiego życia. My ciągle jesteśmy w tym trudzie rozwoju, w tym zmaganiu się ze sobą w tym ciągłym dojrzewaniu, stawaniu się lepszym, y, dobijaniu do tego, co jest jakimś ideałem dojrzałości i świętości, y, my powiemy, więc po prostu ciągle jesteśmy w tej drodze. Natomiast wkładać się takie y, myślenie, że, y, no, że, że chcemy często gdzieś tam ludzi mieć takich już, w cudzysłowie, dokończonych, gdzie tylko jakieś korekty dokonamy i już na przykład możemy ich święcić, puszczać do małżeństwa, oddawać im, prawda, jakieś odpowiedzialne zadania w życiu społecznym i tak dalej. A zapominamy, że Trzeba nam po prostu towarzyszyć drugiemu człowiekowi jego rozwoju, w jego drodze do rozwoju, czasem jest też drogą upadania, błądzenia, szukania, budowania swojej tożsamości i tak dalej. I trzeba to przyjąć z absolutnym spokojem, a nie z jakimś takim przekonaniem, że to mamy teraz do czynienia z jego wziosek, patologią, która gdzieś tam, yy, prawda, człowieka jeszcze dezintegruje. bo jemu po prostu potrzeba to trzeba, yy, towarzyszenia. Ten yy, prób dojrzało się dzisiaj podniesie do 30. I tak y, też jeden z, z, z rektorów mówił mi no nie mam być w tym roku. I ja powiedziałem, no sami nie dojrzali, bo tutaj przyszli. I ja mówię, no to dobrze, no jak tak dobrze, to sami. Ja mówię, no dobrze, no 6 lat na dojrzewanie, to jest piękny czas, będziecie przyglądać, jak oni dojrzewają po prostu. Nie, oni już na pierwszy krok już muszą być yy, dojrzani. Jakieś takie dziwne, podspólne oczekiwanie, że to mają być jacyś, nie wiem, na no ludzie, czy, czy nie wiem, czy to z nieba spada no to nigdy z nieba nie spada. Kałan z dół do dla bo to, to się ty powiedział. No i po prostu trzeba przyjąć tę kondycję tego młodego człowieka takim, mieć, on dzisiaj jest. No i po prostu pomagać mu dojrzewać. Ale to nie jest tylko problem z to jest w ogóle szerszy bo tak y, mamy dzisiaj z ludźmi y, młodymi, że, na że połykają decyzję o zawarciu małżeństwa, nie dlatego, że są zepsuci moralnie, ale dlatego, że są niedojrzyszeni po prostu i boją się patrzeć na swoich rodziców, którym się jakoś tam nie udało, którzy y, nie potrafią ze sobą żyć, oni się boją. Niektórzy ludzie mówią młodzi wprost, że ja tak nie ja się boję, że u mnie też tak będzie, że nie wiele pewien e, schemat. No po prostu trzeba temu człowiekowi towarzyszyć, pomóc mu dojrzeć, pomóc mu zobaczyć to, że świat ludzkich relacji jest niesłychanie bogaty, czasami jest tak, czasami jest inaczej, czasami e, często mu się udaje, czasami się nie udaje. Są różne powody, dla których się nie by. i tak dalej. No po prostu trzeba człowiekowi dojrzewać, e, i tutaj mówię o tym yy, yy, po to, żeby pokazać, że trzeba mieć pewien dystans do psychologii, ale z drugiej strony yy, niekorzystne jest wyrzucenie, wyrugowanie psychologii gdzieś tam yy, na, na margines, prawda? Jak właśnie zgodnie z tą konferencją, którą ksiądz Nix wygłosił, że psychologii to, prawda, drzewnie diabeł i najlepiej jak byłoby się jej pozbyć. Zresztą w moim sąsiadem w kąpie, się przez pewien czas, był taki ksiądz, z, nawet nie w z decyzji, ze wiem, i wiem, nie wiem, nie kiedyś nie wiem, na kawę i wiem, wiesz, Ty musisz uważać z wiem, psychologią, a ja już nie na nie wiem, dlaczego? No bo wiesz, nie uważać. nie wiem, nie Ja nie uważać. nie więc nie takie takie były że trzeba uważać, więc ja oczywiście uczciwie powiedziałem, że jesteś na tej głodości, to no nie da się być na psychologię, bo antropologia chrześcijańska jest podstawą, znaczy docenia całą naturę ludzką. No, sam fakt, przecież przyszła Jezus mógł przyjść na świat jakkolwiek tylko chciał i mógł zbawić świat jakkolwiek tylko chciał. Ale do góry udzielenia. Stał się człowiekiem, przyjął to co ludzkie. Potem żył jak człowiek, potem wziął e, swoje ciało do, uwielbione do nieba. E, no po prostu w, każdy, w każdym kawałku Pisma Świętego jest doceniony e, element ludzki. Dlaczego teraz nagle mielibyśmy się obawiać? E, elementu, skoro Pan Bóg po prostu tak chciał, bo docenił to, co, to, co ludzkie. Zresztą w prewencji yy, na niepodstąpienie jest to wyraźnie powiedziane. Kościół w swojej mądrości wyraźnie mówi, że, że właśnie poprzez fakt wniegu wstąpienia Pan jest by dopełnił tego dzieła docenienia, do wartościowania tego, co się leży. Więc yy, wyrzucanie yy, psychologów gdzieś tam na bok, no, jest yy, absolutnie... Yy, no niekorzystne dla człowieka. Ja sam słowem przeszyłem gdzieś tam w jakiejś rozmowie, czy przy okazji spowiedzi, no to, no tak skąd to ty jesteś, no ksiądz, a, a co ty ogłaszasz, sobie, a co psychologię? I nie pyta, prawda, co, To do duszy czy do ciała, do duszy czy do ciała, ja mówię, do ciała, nie, do duszy, do, do ciała, do i, i, I tam mnie prawda, jeszcze powiegał, że gdy i tyle nawieszał, to na diabeł siedzi i tak dalej, ja no to przyjąłem, to wszystkie uwagi. Tak. Poszedłem po raz kolejny, znowu to wierka, a potem za trzeci razem już mu odpowiadałem, tak jak on oczekiwał i mówię, jak skąd ty wiesz, że to tak jest, ja bym muszę mi się trzeci raz pyta. No to mnie też tak potraktował odpowiednio. Ale jest taki leń niekiedy, to stronie osób duchowych, co do tej psychologii, że no, że ona narobi dużego zmieszania. To jest jakby jedna postawa skrajna i oczywiście ona jest nieprawdziwa, bo każdy skrajny sobie A druga postawa skrajna to jest takie bawienie się w psychologów bez odpowiednich kompetencji. Było takie zjawisko, dość głośne, takich spowiedzi krótkowych. Nie wiem, jaki jest status na całą Polskę, natomiast nas razy niecesji biskup jakby tutaj trochę to ukrócił te te procedery, ponieważ bawili no, się w pewnym sensie takich psychologów, Otwierali ludziom ich życie i problemy i tak dalej. Przez chwilę było dobrze, bo to polega na tym, że aha wypowiedziałam coś, czy wypowiedziałem, co, o czym nie mówiłem przez wiele lat nikomu i czuję się świetnie, ale efekt był taki, że osoba była jakby rozwitana wnętrznie i zostawiona sama ze sobą. I potem działy się po prostu strasznie y, trudne rzeczy dla tej dla tej osoby, ona po prostu umiała się zwyczajnie jakoś ogarnąć, pozbierać i tak dalej. Więc to jest jakby druga skrajność, takiego szarżowania, takiego przekonania, że ja sobie ze wszystkim e, po prostu świetnie sam poradzę i tutaj jestem e, znawcą ludzkiej e, natury. No niestety potrzeba też do tej pokory, że e, no, no nie ja mogę tyle, natomiast tutaj potrzeba odesłać do kogoś, kto jest specjalistą, kto pomoże dlatego, jestem no, powiedział, że to jest ksiądz i psycholog, że ksiądz może swoje zrobić, oczywiście jakoś pomóc, ale też w pewnym momencie czuje być może, że, że trzeba innej pomocy I, i jakby płynnie osoba może przejść o pomoc do kogoś, kto jest profesjonalistą w pomaganiu, czyli do, do psychologa. Natomiast y dla tego wątku jest taka, że nie, nie należy się magicznie bać i nie należy ręce bać. No jak zawsze, złoty yy, środek. I w związku z tym, na ja kanwie tego, co powiedziałem, warto niekiedy poszukać kogoś, yy, kto, to, co, co do kogo jestem przekonany, że jest dobrym psychologiem, że pracuje na chrześcijańskiej antropologii, kto mi pomoże. To są takie problemy, z którymi ja nie muszę się sam zmagać, nie muszę jakoś, nawet trudno byłoby mi samemu przepracować, prawda, nawet jak, jak regularnie yy, prawda, yy, medytuję i tak dalej, żyje Słowem Bożym, żyje duchem modlitwy, to jednak antropologia chrześcijańska, która zakłada od świętego Tomasza, że łaska buduje na naturze. No pokazuje, że trzeba rozpocząć to budowanie od, od podstaw, czyli od, od tego, co jest fundamentem, czyli właśnie od tej natury. I to raczej nie wyręczał ludzi, można było tak pomyśleć, że Pan Bóg, że pójdę na adorację i Pan Jezus mnie uleczy i będzie wszystko w porządku, prawda? No mógł Pan Jezus tak zrobić, no idziemy na, na przerwą ustawienia i Pan Jezus będzie i tak Ale to są ostatecznie bardzo sporadyczne sytuacje czy przypadki. Raczej jest tak, że Pan, Pan Jezus w tym, w tym procesie zdrowi, zdrowienia człowieka, otwiera mu oczy na pewne problemy, powoduje, że, że jesteśmy bardziej świadomi czegoś, tego co powinniśmy zrobić, co powinniśmy naprawić i na przykład prowokuje nas do tego, żeby z kim się pojednać, żeby przemawać swój egoizm, żeby wyciągnąć rękę, żeby, żeby coś budować, żeby z kimś nawiązać jakąś więź, żeby tą więź, jakby spisali się na straty, jednak na przykład odrentować i tak dalej, już w innej postaci, bardziej dojrzały, ale jednak, no, myślę, że do rzadkości należą sytuacje takiego spektakularnego uzdrowienia, gdzie człowiek jakby nie musi wykonać żadnej roboty, tylko Pan mu daje wszystko gotowe, naprawia mu jego różne y, błędy życiowe, pozadaje rany i tak dalej. Pan Bóg jest zwolennikiem procesu. zdrowienie dokonuje się w czasie bardzo często i przy naszym zaangażowaniu, bo tak Pan Bóg chciał. Spodobało się Bogu y, to, żeby żeby docenić y, ludzki wysiłek i ludzką wartość. No i tak też toczy się historia zbawienia, Ona się nie skończyła ze złamaniem Ducha Świętego, tylko ona się toczy też w moim życiu. I ciągle Pan mnie zaprasza do tego, żebym podejmował ten, ten y, trud rozwoju, żebym zmagał się z tym, co swoją słabością, żebym y, niekiedy rozdrapał ranę, którą gdzieś tam zapudrowałem, no, wszystko na oko wygląda, ale. Boli ona okieje gdzieś pod spodem, nikt na zewnątrz tego nie widzi, ale ja cierpię, mnie to po prostu boli przychodzi taki moment, że, że w końcu już nie jestem w stanie dalej budrować no i trzeba coś z rano zrobić, bo jak nie, no to po prostu koszta będą y, ogromne. I pan patrzy na mnie i nie mówi, dobra, dokonam ci cudu, nie będę po prostu tą rano zajmować, tylko, no nie wiem, stawia kogoś na drodze, kogoś to mówi, no to dotkniemy tą tej rany, przyjrzymy się, Trochę zalejemy ją na, na teraz oliwą, żeby nie bolała. Potem zastanowimy się, jak ją, jak ją zaleczyć. Może trzeba będzie trochę oczyścić. Trochę powoli, jak to zwykle na rany, prawda? No, ale to właśnie nie jest ten, ten ktoś, to może być psycholog, który kieruje się tą antropologią chrześcijańską. No i wie, potrafi jakby stworzyć człowiekowi dobre fundamenty fundamenty po to, żeby naprawdę łaska Boża się jakby objawiła w naszym życiu, tak? Żeby ta moc w mojej słabości faktycznie mogła się yy, objawiać. Mam naprawdę rzadko kiedy zwalnia człowieka z takiego wysiłku i skonfrontowania się z prawdą po sobie, bo sam ten powiedział, że prawda nas wyzwala. Nawet ta prawda, która i nawet ta prawda, która jest nam niewygodna, ale ona wyzwala. Jung, on trochę tam sięgał do, do yy, takich przesłanek, z wiary, z Biblii, yy, mówił, że prawda leczy. I, I miał rację, ale to jest nic, ale parafraza, parafraza słów Pana Jezusa. Prawda wyzwala. No wyzwalając, prawda leczy. Nawet ta prawda trudna. I yy, być może obok, obok yy, życia, głębokiego życia modlitwą, być może jestem na takim etapie swojego życia, na takim zakręcie, gdzie potrzebuję y, profesjonalnej pomocy. I nie dlatego, że jestem jakimś, prawda, dziwnym, taki 6 po szóstwie, prawda, tylko po prostu jestem osłabiony. Nie wiem, nie, nie wiem, jak to dalej zrobić, nie mam pomysłu, jak, jak poprowadzić siebie w swoje życie i trudno mi pewne rzeczy ponazywać, trudno mi pewne rzeczy zobaczyć. No właśnie ta terapia jest po to, a żeby ten drugi pozwolił mi to zobaczyć, odkryć to, co jest przede mną zakryte, czego ja sam nie chcę jakby zobaczyć, odkryć przed sobą, popracować, właśnie zobaczyć, nie, nie przestać pudrować tą ranę, tylko w końcu wystawić ją na widok publiczny, w końcu pozwolić na to, żeby ta rana nie dostawała tylko jakiegoś pudru, który ją zakaża, no ale na zewnątrz wszystko jest okej, okay, ale żebyśmy zaczęli tą ranę leczyć powoli. I oczywiście będą sytuacje, gdzie będą trudne łzy, gdzie będzie chciało się uciec, gdzie ktoś będzie mówił, ale nie to pomi. Ale właśnie na tym polega leczenie się no Właśnie dzięki temu po prostu sanktowi. Więc kolejnym narzędziem obok życia modlitwy, życia Słowem Bożym. no jest także na pewno szukanie wsparcia. Jeżeli czuję, że jest im to potrzebne. Wsparcia, by kogoś, kto mi tego wsparcia to może udzielić. To są psychologowie. No, no ci, którzy są zorientowani na antropologię chrześcijańską. I naprawdę tak w Polsce mamy wielu. Ja co, co roku, raz w miesiącu, znaczy co roku, przez miesiąc jestem w Anglii na Paragwaju i tam często z Polakami yy, rozmawiam, oni przychodzą z różnymi swoimi problemami i żałują się, no, no szkoda, no nie mamy tego psychologa, no są mówić angielscy, ale tam raz, że bariera językowa, a nawet jak ktoś ten więcej nie podchopa, no, no to oni inaczej to wszystko widzą, często nie doceniają tego elementu wiary Boga i tak dalej, no bo to jest jakby inny troszkę inna specyfika cywilizacyjna i oni cierpią jakby na taki deficyt, brak psychologów. Ja myślę, że, przepraszam, w Polsce póki co no, trzeba się trochę rozejrzeć, ale naprawdę mamy takich psychologów, którzy bazują jednak na tej antropologii chrześcijańskiej, przywiązują uwagę do, do koncepcji człowieka, z jakiej wychodzą w procesie pomagania, leczenia, człowieka. I tutaj naprawdę, no, nie, nie należy się tego obawiać, nie należy się tego jakoś lękać, że pójdę, to ktoś coś powie, czy to jest potrzebne, niepotrzebne. Naprawdę trzeba nam y, z tego y, po prostu korzystać. To jest jakby y, y, kolejne narzędzie. No, a drugie narzędzie to jest nasza codzienność. Po prostu, no, my jesteśmy, tak na co jesteśmy zazwyczaj e, sobą, w tych relacjach najbliższych jesteśmy e, sobą, po prostu zwyczajne przyglądanie się sobie, zwyczajna autoanaliza, to co, co Kościół wypracował na przykład w rachunku sumienia. Yy, można postawić sobie pytanie, jak my robimy rachunek sumienia każdego wieczoru? A, no, zrobimy to, tamto, święto, to tamto, prawda? Jeżeli w ogóle wymieniamy, prawda? No ale ten rachunek sumienia po robimy, powinien polegać na tym, aha, się, taka sytuacja, tak się zachowałem. Dlaczego to się zachowałem? Co mnie do tego wspomniło? Co spowodowało, że dzisiaj tak? Może za inaczej bym się zachował, ale dzisiaj akurat tak się zachowałem. Taka analiza, która nie jest tylko takim pobieżnym przeleceniem całego dnia. To było, to się wydarzyło, tego nie było, tego zabrakło. Tylko taka analiza, która no, jednak próbuje się brać do korzenia, do motywu do tego, co, co mną powodowało, że, że tak się y, zachowałem. No to, jest, to jest i mądrość kościoła, i bardzo proste, ale jednocześnie niesamowicie, niesamowicie użyteczne narzędzie w poznawaniu siebie. Są i takie szkoły uczniów, gdzie ten rachunek robi się na przykład w połowie dnia, także nie tylko na koniec dnia, ale w połowie dnia, kiedy, kiedy człowiek mają chwilę wytchnienia, umowi y, się, a zastanawiam się, połowa nie minęła jest przede mną, co zrobiłem, jak się zachowałem i tak dalej. I dzięki temu, no, mam większą świadomość siebie, tak? Że, że no, się tak, no bo, prostu jakaś potrzeba nie została w tym momencie zrealizowana. Aha, czyli ja mam jakąś taką, nie wiem, i potrzebę uznania. Ktoś mnie nie zauważył, nie zauważy, docenił. No to się odraziłem, powiedziałem jakieś złe słowo i tak dalej to jest takim przykład, no, no, ale on pokazuje, że, że, że właśnie ten element sumienia wiele odsłania. To jest narzędzie, które Kościół nam daje do rozwoju głowy, ale świetnie pasuje do tego, żebyśmy pracowali nad sobą w tym, w tym samopoznawaniu. Nie musieli tego niczego specjalnego szukać. No kolejnym narzędziem to jest zawsze jakaś dodatkowa lektura. Ktoś się oczywiście tam interesuje, ma jakiś zakres problemów. Powiedzmy, ktoś wie, że jest DDA, ktoś wie, że ma problemy z jakąś formą uzależnienia i tak dalej. Literatura jest dobra, wybrać, no, poszukać, poczytać. Czyli taka, no, samoedukacja, która też, no, otwiera oczy, pokazuje, no, jak powinniśmy się zachować, jak powinniśmy, z reguły, z normy działać, a, a co jest takim działaniem niewłaściwym i tak dalej. To jest z takich, powiedziałbym, książek, które dobrze oddają przykład, takie różne y, y, trudne, psychologiczne treści, które często y, tak zagrawają o takiej język, na przykład osobowości, ostatnio gdzieś tam przy rękę przeszła taka książka, Emocjonalne wampiry. To jest y, książka, która mówi o Zaburzeniach osobowości tyle, ile, ile nam jest. Natomiast w takim języku, no bardzo przystępnym, takim po prostu, no, dla kogoś, to jakby niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z psychologią, ale żeby wiedział, jak po prostu dane zachowania są przy, są przy jakiegoś, jakiego, jakiegoś, że tak powiem, zaburzenia. Nie chodzi o to, że teraz, aha, mam tego tego nie ktoś, nie wiem, ma niewłaściwą relację z matką, jakoś trudną no, i mówi, wiesz tam, jesteś osobowej tak, gdy Ci patrzę, tak słucham, co ty robisz, to ty jesteś taka zależna, bo ty jesteś, ojciec, ty jesteś psychopatyczny, wiesz, musimy się jakoś rozdać, bo coś tam. nie chodzi o diagnozowanie, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak się w różnych sytuacjach yy, zwyczajnie odnaleźć, ale przede wszystkim wiedzieli, jak my sami się zachowujemy, jak my reagujemy, jakie mamy yy, tendencje, żebyśmy po prostu wiedzieli nad czym pracować, co szlifować, co, yy, co korygować. Póki żyjemy, póki się możemy rozwijać. Jak możemy, no to już potem łaska włoska i było Ale jeszcze póki żyjemy, no to, to możemy coś ze sobą zrobić. Yy, co to jest no jakaś lektura, prawda? Jest bardzo wiele takich, szczególnie z wydawnictwa Dynowawowskiego, książek z się duchowości, psychologii, już sam powiegał, wydawnictwo, raczej nie no, za jakość tych różnych y, publikacji, więc no warto po prostu się rozejrzeć i tym, w tym obszarze, bo wiadomo, prawda, że, że każdy boryka się z różnymi problemami, prawda. Nie ma takiego człowieka, który by mieścił sobie różne patologie, prawda, był chodzącym bogactwem patologii, no po prostu. Yy, każdy ma swoje trudności, swoje problemy i pod tym kątem trzeba po prostu yy, szukać. To tak jakby rokfowi to do powiedzenia, yy, żeby nie było tego niedosytu, że no dobrze, no, to trzeba się samopoznawać, no ale jak to... Jak to zrobić? do, do, do tego duchowego elementu yy, taką praktykę taką bardzo yy, cenną, a, a dzisiaj yy, niedocenianą to jest yy, adoracja dla święty sakramentu. Yy, to jest yy, no, po prostu to przebywanie z Panem Bogiem, to wpatrywanie się yy, na święty gdzie Ja po prostu jestem w tej obecności absolutnie bezpiecznej, kochającej, akceptującej i mogę być przed Panem Bogiem. Absolutnie prawdziwe, szczery, z tym, co ja dzisiaj teraz My się. Często silimy, co na tej adoracji, prawda, y, zrobić i tak dalej. Ja pamiętam, z lat y, moich młodzieńczych, ja byłem w Częstawowym, jeszcze w Sejderiu to na końcu jest ta aleja, aleje... Jak się nazywają aleja? Na ziemsze, tam, tam. To na jednym końcu jest, jest na góra, a na drugim końcu jest Kościół Świętego Zygmunta tego to jest właśnie kistaty do Miejszego Zygmurka, który tam od czasu do czasu, tak w ramach miesiąca rekreacji, jak była, był wolny czas, to powiedzieliśmy tam na koronkę do Boże, byśmy się wyciągnęli. taka grupa starszych, prawda, ludzi, którzy się modlili, mieli godzinę czasu. Toż oni tam cuda wiem, czytali po prostu, aż do zdurzenia i do zasłania. Kiedyś taka kobieta tam zacnęła i przeszła jej, jej kolej, żeby ona coś tam czytała, jak nie ją robią, no, tym pacjent takim liternikiem, to nazwa się obudziła, mi tam czytała, od razu wiedziała, gdzie się znaleźć, bo już tak była szkolona, co ma, co ma czytać. Więc tak silny, a to trzeba Pana Boga zagadać i tak dalej, to przeczytać, to pomodlić, a jeszcze tania taka, tania taka, a jeszcze to, a tamto, jeszcze się nie wyrobię. No a po prostu trzeba z tym Panem Bogiem z takim, jakim ja po prostu jestem. Pozwolić mu pokazać na przykład swoje zmęczenie, swoje rozgoryczenie, swój smutek, i źródła tego skutku, bez obawy, że on nas oceni. Nie powiem, a ty jesteś taki, który w głowie się na t -t -t -t -t". No się, to ogarnij się. Do Boga przychodzisz z takimi sprawami. Nieładnie. Taka duża dziewczyna, już powinna naprawdę być wzorem dla córki, a ona jeszcze się zastanawia. No, no, z nas nie oceni, nie, nie skreśli. Po prostu przyjmie nas takimi, jakimi jesteśmy. I właśnie, no, adoracja myślę jest dobrą przestrzenią do tego, żeby takim po prostu prawdziwym przed Bogiem być. Ta sama obecność Pana Boga już jest uzdrawiająca. I dodanie nam uwagi do poznawania i Panie mówi, no widzisz, nie jesteś taki straszny. Nie wiem, ja z Tobą wytrzymuję, to i ty ze sobą wytrzymasz. I po prostu tak jest. No, po prostu. Więc jakby doceniłbym, doceniłbym tutaj wagę adoracji w tym procesie poznawania samego siebie. To nie jest tylko jakaś taka y, praktyka duchowa, prawda, że to warto i tego a potem siedzę, i się zastanawiam wszystko, prawda, y, y, o wszystkim myślę. Tylko po prostu, jeden włączam tę modlitwę, tutaj mi się przypomina taki przykład właśnie, przy ojca, z tej konferencji jednej, w sejterii, którą on wygłosił. I mówił tak, żeby gdzieś tam jechał y, na właśnie, chyba y, do Krakowa nawet, tam do tego centrum, z jakimś konferencji, no i tak sobie powtarzał tam, co, jak myślał, co ma tam powiedzieć i tak dalej. Chyba nawet słuchał, mówił, po tej jednej płyty, co tam mówił, żeby się nie powtórzyć, no ale mówił, w pewnym momencie, na jakąś trasę i było mnóstwo, no, kobiet, które oferowały po prostu swoje usługi i tak? I no widział, że się zatrzymują na przykład, że jakiś tam tirowy się zatrzymał, mówi, mówi, starsze nie na nim zrobił wrażenie jak jakaś kobiet, kobiety tak biegły i która, która pierwsza to no to, że powiem, klient je i to było strasznie po prostu na niego takie trudne. Takie, no przykład przy życiu. No i pojechał na tą konferencję i tam wygłosił tą konferencję, ale potem wieczorem się modli i mówi, no i mam tak wiele do rozproszenia, czytam, a one i tak biegają, czy jest? <gry> Że one były tak biegały tam po tych recetach w Mówi, no mówię, no powiedzieć sobie, Krzysiu, panu się, ty jesteś taki dojrzałego kapłanem, bo cię, cię zapraszają, żebyś prelekcje głosił, a ty masz takie rozproszenia. No to nie, no to zaczęliśmy mnie tak otulać, mówi, każdą, każdym zdaniem otuliłem tak przy I, i właśnie włączyłem jego do swojej modlitwy. I wierzę, że, że po prostu one zostały jakby tym, tym Bożym Słowem I co prawda mi się w ogóle, że pewnie ale myślę, że w przestrzeni wiary, no to jest możliwe, że ten Pan był jakoś zadziałał. Myślę, że no właśnie w momentach jakichś takich różnych rozproszy, ktoś mówi, a przyjęcie, jak na wydobby bo ja siadam, to potem już myślę, a co w domu, a co z dziećmi, a co z tego, a co z a to, zupa, to tamto. No właśnie może warto byłoby tak otubić te wszystkie sprawy tym, tym Bożym Słowem, obecnością Pana Boga i to po prostu no, to jest nasza, nasza modlitwa, to jestem ja, ja tym teraz żyję, A skoro to mi, że tak powiem, wyrzuca świadomość, no to znaczy, że to braności jest dla mnie ważne z jakiegoś powodu, bo gdyby był ważny, to bym o tym nie pomyślał, A skoro o tym myślę, to znaczy, że to musi być ważne problem polega na tym, że ja to doceniam, a no to jest ważne, czyli to coś musi być dla mnie istotne. I wtedy, kiedy to doceniam, kiedy to daje to z tym że. no to po prostu zwyczajnie.. Y pracuje nad sobą, rozwijam się, poznaje się i tak dalej. Tak. Więc to bym jakby jeszcze do tej, no wintyskułem może, dodał. I to jakby woli do, do, do powiedzenia. Natomiast ten trzeci wątek to jest ta, no, relacja, gdzie najbardziej ta komunikacja się objawia, to jest relacje y, międzyludzkie. I tutaj też w punkcie wyjścia musi być to, to, to Czyli ja wiedział, czego, ja chcę, od człowieka, czego ja od niego oczekuję, jakie są, jakby, moje życzenia wobec niego, żeby on wiedział, że, że ja mam takie y, oczekiwania, żebyśmy naprawdę y, po prostu byli wobec siebie prawdziwi. Też ten wątek się tutaj y, pojawił, bycia prawdziwym w y, relacji gdzieś tam y, y, na przerwie, y, y, Czasami ludzie mówią tak, ja bym się nie chciał kłócić tam z rodzicami, czy, czy z małżonkiem, czy z teściami i tak dalej. No, że to jest takie strasznie trudne, to już tak, to już będziemy się tak uśmiechać i tak udawać, że, że jest fajnie, że jest dobrze. Zawsze, jak się wkrada budowanie, to zawsze musieli jakąś cenę za to zapłacić. Ja znam taką siostrę zakonną o której wszyscy mówią, że jest miła, że jest naprawdę no, tak łagodnego stworzenia, jak ona, to, yy, to nie ma, a jednocześnie jest szalenie bezlitosna yy, wobec siebie, ciągle podróbnie na migrenę, nie potrafi się z tymi chorobami somatycznymi ogarnąć. To jest po prostu nic innego jak właśnie ta przywinność, która gdzieś tam którą inni doceniają, dostarczają jeszcze jej komunikatów w formie głosu, że super, to masz taka być, ciebie taką chcemy, inaczej sobie nie wyobrażam, Ja sobie nie obrażą, żeby siostra krzyczała. No to jest tak wyobraźne, no albo po prostu faktycznie ktoś nie dał możliwości poznania siebie bez tej strony, że też może być zdenerwowany, ale cenę właśnie tą ogromną, no bo po prostu zmaga się z całym, z całym szeregiem takich somatycznych dolegliwości, które są takie bardzo uciążliwe, no, ale przecież jest wspaniałe, tak jak Słowo Boże mówi, to taka siostra powinna być, no raczej znaczy nie taka powinna, powinna ta być prawdziwa, lepiej żebyśmy byli w naszych relacjach prawdziwi. I właśnie, że ktoś mówi, że ach, ktoś nie będzie tak miło, tak będziemy sobie tutaj udawać, tak się będziemy tylko pieścić tymi słowami, unikać problemu, to jesteśmy nieprawdziwi wobec siebie. Przestańmy być prawdziwi. Bo prawdziwi jesteśmy wtedy, kiedy komunikujemy. To czuję, to przeżywam, to mnie złości, z tym sobie interakcje i tak dalej. Więc ja mówię, to dobrze, że się kłócicie, to znaczy, że jeszcze ta wasza relacja żyje. Bo jeśli już przestali się jakoś kłócić i udawanie, że wszystko jest w porządku, to znaczy, że ona już albo umiera, albo już na umarła. Po prostu trzeba albo modlić się od cudów albo jeszcze jakoś tam. Jakieś gimnastyki, upranie, żeby wskrzesić to, co, co umarło. Natomiast jak się ludzie jeszcze ze kłócą, to znaczy, że ta relacja jest żywa, prawdziwa że że coś tam się m, dzieje. Warto być prawdziwym, ale żeby być prawdziwym, no to ja muszę wiedzieć, co mi tu co mnie tam irytuje, co mnie denerwuje, co ja lubię, czego y, nie lubię, co jest dla mnie wartościowe, co nie, jaki jest mi system wartości co jest dla mnie najważniejsze, ja to po prostu muszę wiedzieć. Czyli to znowu wracam do tej samej świadomości, do tego poznawania siebie. Dopiero wtedy faktycznie mogę budować bezpieczne relacje z drugim człowiekiem i jestem w stanie w tych relacjach tak z siebie to, co najcenniejsze, a z drugiej strony, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, no to też ochronić siebie i powiedzieć, że no, no niestety tutaj się nie spotkamy na przykład, bo ja mam zupełnie inną hierarchię wartości, ty masz inną, ja to szanuję, rozumiem, to jest jakby twoja decyzja, twój wybór, natomiast no niestety jakby nie pójdziemy dalej, prawda, wspólnie drogą albo trudno nam będzie, Zrobić, albo po prostu, no, zwyczajnie jest coś po prostu zbyt, zbyt trudne. Więc ta świadomość siebie w relacji z drugim człowiekiem, ale też taka wypracowywanie czegoś, czego doświadczyliśmy, jak na tę koronkę. Jak kobieta wyszła i powiedziała witamy na kodeńskiej ziemi, Coś tam boliście jacyś tam wyjedzeni, i coś tam, że mnie się generalnie dobrze tutaj I ktoś fajnie tutaj mnie że y, podzieliła się błogosławieństwem, a nie przekonaństwem. I y, my też w naszych relacjach powinniśmy się dzielić przede wszystkim błogosławieństwem. A Pan Jezus przeszedł przez Ziemię dobrze czyniąc, to znaczy błogosławiąc. Pan Bóg światu ciągle błogosławi. Jak błogosławi? Przez swoje słowo. Jakieś takie to powiedziałem, teraz jest jeszcze, że łacińskie słowo benednice ben", czyli błogosławić, oznacza dosłownie dobrze mówić. Więc tak naprawdę w tym bardzo podstawowym znaczeniu, jeżeli ja kogoś błogosławię, to znaczy, że ja o nim dobrze mówię, że ja potrafię połamać się z nim dobrym słowem. No i pytanie bardzo podstawowe, w relacjach, które buduję, które są dla mnie ważne. Ile jest błogosławieństwa, czyli dobrego słowa, a ile jest przekleństwa, złego słowa? Złe słowo to nie tylko to, co, to które jest wypowiedziane intencjonalnie i jest to złe. Ale złe słowo to jest także takie, które nie jest wypowiedziane, które jest należne drugiemu człowiekowi, a ja mu po prostu zwyczajnie odmawiam, nie daję tego słowa. Więc, żeby budować dobre więzi i relacje z innymi, to trzeba nam sobie po prostu zwyczajnie błogosławić. I ta potrzeba błogosławieństwa, no wzrasta wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy przeżywamy jakieś trudności w tych relacjach, kiedy przestajemy się i innych rozumieć, wtedy potrzeba, byśmy sobie błogosławili, czyli zapraszali do swojego życia Pana Boga właśnie przez Dobre słowo. Pan Bóg posłał na świat swojego syna jako słowo. Przełamał się ze światem dobrym słowem. Już niczym innym lepszym nie mógł się przełamać. Tak pobłogosławił Pan Bóg y, dla każdego z nas, dla świata, łamiąc się słowem y, Bożym, czyli swoim y, synem. I my też powinniśmy budować swoje więzi poprzez to, że łamiemy się tym błogosławieństwem tym dobrym słowem. No więc pytanie, ile tego dobrego słowa? Na no ile nas stać na to, żeby powiedzieć komuś dobre słowo? Jest taka pieśń, a pieśń? E, utwór e, Rynkowskiego, który zatytułowany jest Ten sam klucz. I ja tam sobie śpiewa, śpiewa i e, chyba w refrenie e, takie słowa padają coś tam, coś tam i a tak trudno nam przez gardło, nie ma, przez gardło nie chcą nam przejść, proste słowa, kocham Cię. No i to jest jakaś dziwna, egzystencjalna, trudna prawda, że, że tak, no jakoś tak trudno przechodzą dobre słowa, docenili kogoś, prawda? Często nawet wychowawcy, to był taki kąt, już o tym trzeboczu mówiłem, no to nasz rektor bardzo prawy, zresztą człowiek, no nikt tego nie chwalił, bo uważał, że się zepsuje. Grzybusz z kolei co prawda ksiądz, jak to nie lubi, jak chwali, ale ja uważam, że jak się chwali, to jest dobrze. I on nas chwalił bardzo często. No, ale co wyłącznie szkoły, tak? Nie, nie chwal, go się zepsuje, prawda? Nie docenia, nie zauważy, bo jak powiesz, że się dobrze uczy, to się przestanie dobrze uczyć, bo już będzie, prawda, pewnie, że już tak się to robi. Na no tym czasem rzeczywistość jest taka, że powinniśmy raczej być skorzy do tego, żeby łamać dobre słowem, doceniać to, co cenne wartościowe w sobie. Naprawdę takie błogosławiające słowo, dobre słowo, ono no, potrafi wręcz skrześcić człowieka do, do życia. Zrobię taki eksperyment kiedyś w Opolu na ekologicznym jak ten, z, nie, nie wołaliśmy dzieci do szkoły, bo to, jak się dzieci ma do szkoły, to potem tylko święty może to opanować, to nam się tego nie podejmuje, więc nie, nie, nie połagam. No i opanować dla takiego jednego rekonwencjonisty, takie skada, jak cała szkoła przyjdzie, no to to jest po prostu niemożliwe. No. Niemożliwe, więc y, krótko. No więc ja mówię słuchaj, to pójdziemy do szkoły, zrobimy tak, że pójdziemy do szkoły i tam masz te swoje lekcje i tam w ramach tych lekcji w poszczególnych szkoły będziemy robić te no, no, się. no i zrobiłem taki eksperyment. Yy, Powiedziałem tak, yy, napisz. Oczywiście to wszystko by było w, w to całego tematu, ale prosiłem go, żeby napisał po jednym zdaniu. Oczywiście w różnych klasach, po każdym uczniu jedno dobre zdanie. Co w nim lubi, co sobie ceni, za co poszanuje, co w nim dowartościowuje obu i tak dalej. I ja patrzyłem na te dzieci, jak ten ksiądz czytał, że tam o ciebie cenię za to i za to, się lubię za to i za to bo te dzieci po prostu oczy otwierały, ksiądz mi powiedział i potem jeszcze po bogatej po, po się, że nie znalazła, to jest na to, to ceny, naprawdę taka jestem, no po prostu te, te dzieci potrzymały, coś się w nich ruszyło, one uwierzyły, że faktycznie to może być prawda, że ja mam w sobie coś takiego, to ktoś ważny dostrzegł i, i docenił, i my mamy dokładnie tą samą moc. Możemy drugiemu człowiekowi po prostu powiedzieć, że za to go cenimy, za to go kochamy, za to go szanujemy, to w nim, do wartości to bez tego nie wyobrażamy sobie życia, I nie zakładają, że przecież, prawda, on o tym wie, prawda, no pamiętam, jak byłem na obraz na taki, znaczy na, na, na błogosławieństwo po prostu w parafii, poprosił mnie taki ksiądz z sąsiedniego kanału i tam ja bardzo lubię rosół i tam zjadłem pyszny by rosół z takiej domowej kaczki nie mogłem się oprzeć w ogóle żeby tej gospodyni po prostu powiedzieć, że no, ten rosół już jest tak piękny a ona taka się rozaczka mówi no widzicie faroszu to ksiądz przyjechał i powiedział, że jest dobra myście nigdy nie powiedzieli no przecież 30 lat temu była zatrudniona, właśnie tak, nieważne, że to jest mój dobry i tyle tylko go nie macie. 30 lat temu jej powiedział, że jest dobry Za zatrudnił ją, Ale do tej pory raczej nie popełniła błędu. Do tej pory, do tej pory prawda, tam gdzieś tak powiem, czy nie, ale ona uczuwała, że on jej powiedział, każdy wiedział, być może, że ten ojcu jest po prostu dobry. Wciąż tak samo. I wciąż tak <grywania> samo, Więc po prostu... Warto no, sobie naprawdę to co dobre komentować, nie zakładając, no, szybciej ja już kiedyś powiedziałem, tam nie będziemy się powtarzać, prawda? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc jakby to jest no, ta rzecz w budowaniu tych dobrych więzi, to jest kwestia błogosławieństwa. I teraz jeszcze mam czasu. Nie Do 17.30 A która godzina? 16.30. Dobrze, no to myślę, że ja sobie mam no, przedmiot, może. Po prostu taką rundę kolumne py, jeżeli ja się tutaj nie zagadną na no śmierć, a was nie zamudziłem, to po prostu na pewno są jakieś tam wątpliwości, pytania, ja chętnie posłużę, wiem, o ile będę potrafił, będę odpowiadał. Może być oczywiście do tematu, może być odnośnie jakiś ośmaniedosty, no, że czegoś zabrakło, coś powinno być. Albo szanset. To pierwsze zada pytanie, to się szyboką w pomarańcze, bo to Jeszcze też zada, to następny też tak zada, a tak to.. A może nasz pani teatry, czy. czy... Można tak, To butterfly... Do mikrofonu To Ja mam mikrofon. do mikrofonu. się nie nie mam. Dobra, to mam. się wysłucham na stronie serzarowej. Ja nie wiem, czy nie dosłyszałem, czy to po prostu nie padło e, o tych e, dzieciach, że ta kolejność dzieci to mi tak e, bardzo w pamięć, bo u mnie to się wszystko zgadza, tym bardziej, że jestem drugim dzieckiem, a podobno one są ambitne. Nie usłyszałam pierwszego. Co z tym pierwszym dzieckiem? Znaczy, Andera, gdzieś e, Jest tego rodzaju, że prawdopodobnie trzecie sieć skończy się drugie będzie ambitne, natomiast trzecie będzie roszczeniowe. To właśnie wynika. To, po... to, to znaczy, powiem tak. Oczywiście każda teoria psychologiczna jest pewnym konstruktem teoretycznym, czyli takim teoretycznym narzędziem, które jest jakoś zawsze uproszczone, Zresztą jakby się tutaj, właśnie przekazywał swoich badań, to też jak modele statystyczne żeby pokazują właśnie tą prawidłowość, że im dłużej żyjemy, tym niekoniecznie jesteśmy podatni na uczenie się, tak? To jest też jakoś uśrednione, przecież wiadomo, że w tych grupach osób są też takie, które no właśnie zupełnie inny, inaczej się rozwijają, szczególnie te indywidualności, właśnie mają tą tendencję zupełnie inną. I tak samo jest pewnie z tym, ale ja w takim razie, skoro jest takie zainteresowanie, powiem, skąd to się bierze. Po prostu, jeżeli rodzi się pierwsze dziecko, które w pewnym momencie opiekuje się tym młodszym, to prawdopodobnie, no, ma idealny do tego, żeby rozwiązać sobie, jak tak? I opiekuńczość. Niezależnie od tego, czy chce to robić, czy nie, próbując odstać na się rodzica, prawdopodobnie to wykona. Natomiast drugie dziecko, niezależnie od jest inteligentne, zawsze będzie mniej sprawne intelektualnie od tego pierwszego, więc... Ksiądz Żadna, czy siostrę? Siostrę. No więc właśnie, więc prawdopodobnie... O, ona może być a... Prawdopodobnie, no właśnie, to jest tak, że mamy świadomość dzieci, że ma świadomość tego, że, aha, jeszcze mam jakąś drogę do pokonania, czyli muszę tą poprzeczkę postawić wyżej. Stąd ta, ta ambicja się gdzieś uruchamia bardziej u drugich dzieci niż u pierwszych. No ale to trzecie roszczenia, bo tutaj to nie jest oczywiście coś, coś, co jest negatywne, bo jest to taka sytuacja, w której dziecko potrafi w pewnym momencie, robić chce, czuje, tak, że tak naprawdę ma też możliwości do rozwijania sertywności, więc jakby tutaj to nie jest jakoś na no, znaczy nie jest tak, że to jest dobrze czy źle, to jest to taka tendencja. Dziękuję bardzo, ja mam drugie pytanie, czy nie? Ja mam jeszcze jedno, drugie pytanie, Krzysztof tutaj powiedział o tej możliwości poznawania siebie, ja chciałbym usłyszeć coś więcej na ten temat, nie na swój temat, tylko na ten temat, jakie są możliwości poznawania siebie? czy tylko to jest taka własna praca nad sobą, co pomaga, Jakie warunki pomagają w tym, żeby dotrzeć do tej prawdy głębszej osoby? Więc tak, ja myślę przede wszystkim, że jest bardzo ważna decyzja. Decyzja, do tej decyzji trzeba dojrzeć. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że są osoby, które na przykład są skierowane do terapii i na przykład ktoś im mówi z zewnątrz, musisz pójść, bo inaczej na przykład nie, nie przyjmiemy się, rozwijmy. Akurat mówię w kontekście segmentu, to jest jak i on z idzie, to znaczy że on chce coś, bo, bo wie, że to jest jakby jego bilet przepustowy, tak? Ale y, trudno się z nim pracuje, bo trzeba go po pierwsze motywować i, i jakby towarzyszyć mu w tym dojrzewaniu do, do decyzji, że ja to robię dla siebie, że ja chcę takiej zmiany, że ja jej potrzebuję, że ona jest ważna. Ym, że też taka sytuacja. Tam jakiegoś znajomego wysł no, wysłałem wiedziałem, że przeżywa jakieś trudności, z uwagi na to, że mój znajomy to ja się go nie pomagałem, tylko wysłałem do, do osoby, co do której byłem pewny, że ona mu pomoże. I on po tej, po tej, po tej wizycie przychodzi i mówi, ale że tak sobie porozmawialiśmy, chociaż tak dojrzały osoby, jak ja też nie spotkałem. Więc on budował taki system, yy, że on jest tak, tak dojrzały i tak yy, taki doskonały, że on nie potrzebuje, po prostu ma takie sporadyczne problemy. I w końcu coś się w jego życiu mi trudno, no trzeba było to zaakceptować, tak? Bo jak na wizyta na skoro taki dojrzały, no to on jakby nie korzysta z tej pomocy. Nie wiem, jak tam faktycznie było taka była jego relacja. Natomiast wydarzyło się coś strasznie trudnego w jego życiu, co go złamało i on już nie szukał... Yy, jakby, znaczy nie prosił mnie o, o pomoc, o wsparcie, tylko sam na sposobę i sam może na tę terapię i jest w tej terapii i sam powiedział takie słowa, że on po prostu musiał do tego dojrzeć, że on się strasznie jakby, strasznie bał się skonfrontować z tą prawdą, że on ma w sobie jakieś obszary, które domagają się jeszcze jakby dopracowania, gdzie musi się, że, że coś jest w nim, jest jakąś skazą, coś jest niedoskonałego, że strasznie trudno bo się z tym skonfrontować, dlatego zbudował sobie taki, taki mit, że on jest tak dojrzały, że, że nie potrzebuje, być może tak poprowadził tą rozmowę z tą terapeutą, że on faktycznie odniósł takie wrażenie, prawda? Nie wiem, nie znam w natomiast fakt był właśnie taki, do tego, trzeba moim zdaniem przede wszystkim dobrze, że ktoś Mówi sobie to tak, ja bym jednak chciał coś więcej ze sobą zrobić, ja bym chciał nad sobą pracować. Widzę, że tutaj jest coś trudnego, tutaj jakoś mi się nie układa i to już jest przejaw dużej dojrzałości w moim przekonaniu, że ktoś jest w stanie zgodzić się na to, że. Mam w sobie coś, co jeszcze trzeba udoskonalić, co trzeba poprawić. No i wtedy jest, ta skuteczność tej terapii jest zupełnie inna, bo strony terapeuty czy psychologa, do praca to jest po prostu właściwie, no miód, bo ktoś chce i tylko po prostu się jest i towarzyszy mu i pokazuje się pewne obszary. Często właśnie, no, z nim się przeżywa to, co on przeżywa, ten jego, jego wzrost, jego, jego rozwój. To jest, no, to jest duża radość dla osoby, która, która pomaga. Więc ja myślę, że kluczową sprawą to jest kwestia decyzji mojej osobistej, że ja tego chcę, a nie, że rodzice mnie wysłali, czy tam przełożeni mnie wysłali, czy, czy ktoś mi kazał mi to, to zrobić, bo jak tego nie zrobi, no to, to nie wiem, mam gdzieś drzwi zamknięte. Więc to jest punkt wyjścia. A cała reszta, na no to mam wrażenie, że jakoś to tutaj zasygnalizowałem, to jest ta kwestia takiej dyscypliny duchowej związanej chociażby właśnie z tym życiem modlitwy, że ja traktuję to nie jako tylko i wyłącznie praktykę, którą muszę wykonać, na no przykład w przypadku nas, święty, że czy inne zobowiązania ale jako coś, co, co jest świadomym, moim świadomym narzędziem pracy nad sobą. To jest moja droga dochodzenia do, do Pana Boga, ale jednocześnie traktuję to jako narzędzie no, poznawania samego siebie, dojrzewania samego siebie, y, czy pomagania w dojrzewaniu y, samego siebie. No i jeżeli y, faktycznie no, jest taka sytuacja, że doświadczam takich y, y, trudności, z którymi czuję, że sam sobie nie poradzę, no to kolejny, y, etap, to jest poszukiwanie osoby, która, która mi pomoże. to nie musi być od razu jakaś regularna terapia, chociaż ludzie przeżywają różnego rodzaju kryzysy, trudności. Po prostu nigdy potrzebna jest pomoc psychologiczna, wsparcie w tym kryzysie, pomoc, wyjściu z tego kryzysu, z tego wykorzystania kryzysu i ta pomoc wystarczy dla człowieka, żeby on po prostu sobie jeszcze dalej przez życie, żeby twórczo wykorzystał to, co się w nim a czasami no, to trzeba dłuższego oddziaływania, trzeba leczenia tej osobowości. No i wtedy, no, jak mamy do czynienia już z terapią, która no, jest wyznaczona na jakiś dłuższy mm, okres czasu. Ale myślę, że to są te główne takie m, rzeczy w tej, tej pracy. Natomiast kluczową mi tam jest moje przekonanie, które coraz bardziej się we mnie utwierdza to jest naprawdę własna osobista decyzja. Nawet yy, te osoby, które gdzieś tam przez kogoś były zainspirowane, często były motywowane, żeby pójść, bo ktoś się tam zasugerował, to jakoś nie szło. One same w tym momencie dojrzały do tego, że coś muszą zrobić. Często życie zmusza psychika ludzka no, w jakiś sposób wysiada yy, jakieś objawy, coś trudnego, poważny kryzys, takie no, doświadczenie, że przy tamty nam radę, to skłania osoby do tego, żeby coś ze sobą zrobić. Nie? To jest takie, że ja już dłużej jakoś nie mogę na przykład. Nie? Albo dłużej strasznie, krótkie, strasznie cierpie, czy mnie to że czy już tego dłużej jakoś nie zniosę, albo organizuje życie poważnie i wtedy gdy ktoś podejmuje taką decyzję sam, świadomie, on chce coś ze sobą zrobić ze swoim życiem. Wtedy jest duża taka skuteczność, natomiast tam gdzie jest no, jakiś przywóz, no, to nie ma tej motywacji wewnętrznej, no to wtedy jest ciężko. Ja zapytam, przewodnik duchowy? O, właśnie, bardzo, bardzo dobra, to mnie wypadło, a to mnie powiedzieć. Więc kierownictwo duchowe też jest bardzo cenną rzeczą, bo nie jest takie powiedziałem, że, że każdy potrzebuje zaraz jakby takiego stricte, profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Ludzie naprawdę radzą sobie świetnie, sam z sprawami. Profesjonalista pojawia się wtedy, kiedy już człowiek sobie, sam no, sami potrafi poradzić. Dla no mnie jest bardzo dobrą rzeczą, ponieważ yy, człowiek jest całością. To nie jest tak, że jesteśmy, prawda, się zajmujemy się oddzielnie, psychiką się zajmujemy, Dziennie, a ciągle się zajmuje to tydzień, prawda? Jak idziemy do i mówimy, że cierpimy na bezcenność, to mi się pyta, czy my nie jakiś stres, jaka jest nasza sytuacja, jak my podchodzimy do obowiązków i tak dalej. Czyli zwraca uwagę na naszą psychikę, jak Jak funkcjonujemy, jak idziemy, zresztą takiego koordynatora, który jest odpowiedzialny za choroby nowotworowe. I na przykład, Wieku starszego, ja mówi, że on po prostu w pewnym momencie zarządził nie na oddziałach nie tyle telewizorów, co na tym odbiorników, ponieważ ci starsi ludzie, którzy tam byli, to w większości byli ludzie, to były osoby, które słuchały Rania Maryja, i to było dla nich coś, co, co stanowiło dla nich... Jakie się jak siłę budową. Ja nie oceniam tego, jakie to jest, dobre czy złe. Ja po prostu z wywiadu, z obecności, z pracy z tymi ludźmi wnioskuję, że oni czerpią z tego taką siłę, która im też miał taką predyspozycję do pokonywania przekraczania siebie, więc ja wykorzystuję to, tak? Czyli w tym uwagi z, z kolei na to połączenie fizyczności i duchowości. Więc kierunek duchowy jest osobą, która ma Moje życie duchowe, ale życie duchowe no nie da się oddzielić od życia psychicznego czy, czy w ogóle całości naszego życia. Dlatego to jest również bardzo cenna forma wspierania, rozwoju, poznawania siebie. No Pamiętajmy, że ten drugi zawsze popatrzy na nas z dystansu, zawsze patrzy z innej perspektywy. My patrząc na siebie, patrzymy, no. Yy, i z bardzo jasnego punktu widzenia często jesteśmy obarczeni jakimiś obronnymi reakcjami, pewne rzeczy nie dopuszczamy, bardzo silnie wierzymy w swoje iluzje, musi przyjść ktoś kto nas, kto nam tę iluzję rozbije, ktoś co do kogo jesteśmy pewni, a hans on powiedział, że to jest iluzja, że to jest nieprawda, to ja przynajmniej wezmę to rozwagę. Więc kierownictwo duchowe jest jak najbardziej cenną rzeczą i spełnia bardzo dobrą rolę, jeżeli chodzi o kwestie poznawania siebie. Bo oczywiście nie mamy tutaj uwadze, takich spotkań, prawda, przygamy, pogadamy sobie fajnie o tym, o tamtym, tylko w kierownictwie zwracamy uwagę na jasne po prostu jakieś problemy. Staramy się rozwijam, staram się pracować nad konkretnymi sprawami no i wtedy widzimy jakiś postęp, postęp prawda? Więc no doceniam, myślę, że jak najbardziej. Natomiast to trudne, no bo księża mają swoje obowiązki, a też są ja jakoś tak znam, dość sporo ciężko, którzy boją się podjąć takiego wyzwania. No nie chcą po prostu z różnych z tych, z których ja znam. No więc to może być czasami trudne. A jak ktoś to najczęściej jest tak obłożony, że już nam w ogóle sumienie nawet nam odpowiada, że o tym tak nie dzwonić. No także tak to wygląda, ale to myślę, że to jest. Dobra, dobra, droga i na pewno bardzo pomocna. Nie traktowałbym tego jako też alternatywy na przykład dla psychoterapii i tak dalej, tylko jako, jako jedną z form y, y, pomocy. Przecież mówię, nie każdy potrzebuje psychoterapii czy wsparcia psychologicznego, prawda? Bo niektórzy mają takie stanowisko, że jak, jak nie zaszkodzi, znaczy jak nie pomoże, to, to nie zaszkodzi. No to może być jednak tak, że jak ktoś nie potrzebuje, to, to zaszkodzi. satysfakcji małżeńskiej. No bo mm, ja podjęłam taką decyzję, o tym, że zresztą widziałam mi jasne potrzeby w życiu, yy, o tym o, o budowaniu swojej świadomości, o rozwoju też wewnętrznym, duchowym. Yy, no mój mąż nie poszedł. Nie, to go nie pociągnęło. Został oddzielnie e, i został w miejscu, no które sobie wybrał, tak? W związku z tym, no, dzisiaj jest tak, że mieszkam oddzielnie, roz, um, bez mojej zgody, bo w ubiegłym roku. E, on po drodze zarzucał mi takie, takie mi zarzuty, że ja jestem masochistką. Bo ja mówię jeszcze, że małżeństwo jest. Że trwa. No właśnie, no, ale ja jednak nie zrezygnowałam z tego. No i tak chciałam zapytać, jak szukać tej satysfakcji w takiej sytuacji? No, myślę, że to jest w ogóle temat rehabilitacji. takich badań dotyczących satyry. oczywiście są, ale one są nieliczne i dlatego bardzo często jest tak, że mamy do czynienia z prezentacją osób zadowolonych ze związku. Bo bada się tych, którzy są zadowoleni, ja sam mam takie doświadczenie, że jak wiem, że gdzieś jest coś niechalą, oni nie biorą po prostu. Albo na przykład też z moich badań, kobieta wypełniła, a pisała na formularzu Męża, mój stary durek nie wypełnił. Tak, takie były po prostu komentarze. Więc, a wiemy, Mój stary durek nie wypełnił. Bo to lat 65, tak także na to już sobie pozwoliła. Natomiast, a wiem, że po prostu, no właśnie nie wiedziałem, otóż mi zależało na tym, ja wiedziałem, jakie są doniesienia z badań, że jest na reprezentacja tych zadowolonych. Więc to na pewno jest oczywiście temat ciągle otwarty. Natomiast yy, chcę powiedzieć tak, i to jest no, w ogóle kolejna sprawa, bo no, że tylko się nie bierze pod uwagę, że yy, satysfakcja to nie jest taka, taka jakby właściwość, którą badamy, jak na przykład nie wiem, inteligencja czy, czy nie wiem, czy zrównoważenie emocjonalne, bo inteligencja ja mam taką jaką mam, jestem albo zrównoważony emocjonalnie, albo nie. Satysfakcja to jest taka rzeczywistość, która jest jakby z natury rzeczy interakcyjna, prawda? Bo ktoś może być zadowolony, jedna strona może być zadowolona, a druga niekoniecznie. Ale to jest bardzo skomplikowane w ogóle, żeby to przeruć na liczby, to po pierwsze. Ale są takie próby i na przykład ja zrobiłem też, tak trochę się pobawiłem tym, co mi tam wyszło. I co wyszło? Że mężczyźni są bardzo zadowoleni ze związku. Na starość. Bardzo. A kobiety różnicę do pomogą. Tak, ponieważ mężczyzna, mówiąc prostym językiem, prawda, no, mam jej opiekunek. No co mu więcej trzeba, prawda? No taki byłby wniosek, prawda? I jak się tutaj ma... Jednym zimno. Jakich wieków jest, pomyślałam, że trzeba. 69, 75, a nie powiedziałem, że nic nie trzeba. Nie. <śmuszelne> Tylko że jakby jest inna, oczywiście już schodzę na poziom że jest inna percepcja, są inne oczekiwania i tak dalej. Więc po prostu no tak to jest, że, że on ma poczucie subiektywne, poczucie zadowolenia. On ma Natomiast kobieta najdrażniej, na tej etapie życia potrzebuje, jak zupełnie innych bodźców, żeby mogła czuć się spełniona w związku, żeby mogła czuć, że ono, że ten związek jest satysfakcjonujący. I teraz yy, myślę, że trzeba mieć na uwadze, że nie ma jednej ogólnie przyjętej koncepcji, że jesteśmy szczęśliwi po prostu. No bo wcale tak nie musi być. Ja mogę być szczęśliwy przy tobie, ale niekoniecznie ktoś musi być szczęśliwy przy mnie. I to znowu zależy od tego, jaka ktoś ma znowu osobowość. Może się tym przejmować, to znaczy, a może być koncentrykiem, nie być zainteresowany tym, żeby ktoś był szczęśliwy. Ważne, że ja jestem szczęśliwy. Natomiast wracając do panie pytania, no jak budować sytuację, jak budować satysfakcję w sytuacji, kiedy my jesteśmy, yy, że żyjemy oddzielnie, prawda? ale jesteśmy no, w związku yy, małżeńskim, wierzymy, że on trwa, że on istnieje, że on jest. I yy, myślę, że tak, tutaj konieczne jest rozróżnienie, tak jak mówi się o jakości życia eunagonistycznej i hedonistycznej. Yy, to jest taka jakość życia, gdzie ja nie cieszy mnie tylko to, że ja mam jakąś sumę przyjemności, że mogę mieć, powiedzmy, nie wiem, samochód, własny dom, mam, prawda, no jakieś takie rzeczy, które zaspokojone potrzeby, które, o których powiem, że one są z tego poziomu humanistycznego, tak? I tylko na tym pasuje, to mnie interesuje. Ale jest też jakość życia, czyli zadowolenie z życia w takim ujęciu pełna gdzie na przykład mogę doświadczać jakichś trudności życiowych, które de facto powodują, że, że ja cierpię, że jest mi trudno, ale ja mam poczucie szczęścia, bo ja na przykład wiem, że ja cię nie pokonuję, że pokonałam na przykład osoby, które walczą z chorobą, pokonałam raka. Ja cierpię, mam mnóstwo rzeczy sobie od, odmówiłem, musiałem odmówić, bo inaczej bym umarł, ale. Mam poczucie szczęśliwego życia, bo doczekam już do tak? bo pokonałem coś, co, co bardzo trudno pokonać. I myślę, że w sytuacji takiej, gdzie mówimy o tym, prawda? za z ma na samochodzie że każdy wyobrażenia. Nie ma się takiej doznania. Nie ma się Nie ma się Nie ma się Nie ma się Nie Nie się Nie ma się na no, razie tylko koszulki sprzedajemy samochody w następnym do... miesiącu. <śmiany> Jestem ja, był zainteresowany tylko na wejdę podobny samochód, się z Szymon Pomógł. <śmiany> to tak to widać. W każdym razie, no właśnie, to trzeba przejść na taki poziom odejmanistyczny. To znaczy, że nie patrzymy, mówiąc inaczej, nie patrzymy na małżeństwo tylko w kategoriach takich światowych. tak? Jak pójdziemy do... jeśli to mamy poradniki, szczęśliwy, lepiej zadowoleni, tak się u, uginamy, prawda? I tylko b, b, bierzemy i czytamy. Nie, nie, po prostu y, większość z tych rzeczy trzeba po prostu sobie otworzyć, bo one przyjmują taką perspektywę po prostu, no, y, czysto ludzką, czysto taką y, y, światową, bym powiedział, a tutaj trzeba się zbić, jednak tak, y, ponad pewien poziom. I y, myślę, że na przykład satysfakcja z małżeństwa w tym wydaniu y, w dużej mierze jest budowana przez to, że ja na przykład potrafię tej drugiej osobie y, przebarczać. Czy ja potrafię tę drugą osobę mm, puścić wolno, ale nie w tym sensie, że idź sobie dobra, bo to jest sobie życie, tylko uczęłem, no, to była jego decyzja, czy jej decyzja, tak? Że ja wierzę w to, że moje małżeństwo jest do uratowania. Ja wierzę w to, że my jesteśmy ciągle małżeństwem, ale to nie jest takie jakby yy, zaworcze, prawda? Zaprę się, zamknę, czyli nie wypuszczę cię z domu, prawda? Będziesz mój do końca moje. Tak, nie trudne, tak. Chociaż ja nie jestem zidentyfikowana z tą decyzją, że ja też tak uważam, prawda? że po to rozpadko się będziemy przyjąć u mnie, prawda? Bądźmy przyjąć u mnie, prawda? No będziemy przyjaciółmi. no nie łudźmy się. Miłość ma to do siebie, że ona, to kiedyś powiedziała sobie Gdałkowska na wykładzie, na początku mnie to zdziwiła, a potem myślałem, że to jest jednak, pomyślałem, że to jest prawda, tak? że, że ona jest jakby, nie dopuszcza takich pośrednich rzeczy po prostu ono przechodzi w takie uczucie, yy, no, nienawiści, zawębowania. Nie da się mówić, że to będziemy przyjaciółmi, no, może niektórym się jakoś udaje, ale nie, jak, być może tam nie było pełnej miłości, prawdziwej miłości tego słowa rozumieniu, prawda? Bo jak ktoś jest zraniony, no to to zranienie jest bardzo dojmujące, bo zraniła mi osoba, która powinna mnie kochać, a się nie wywiązała z tego, prawda? Więc trudno mówić, że tak, udaje, że to, to nie jest to, być może to jest jakieś obronne, nie wiem nie tym analizować. Natomiast yy, yy, w moim przeżywaniu, ja jestem zadowolona, czy mam satysfakcję ze swojego małżeństwa, ponieważ potrafię przebaczyć ten tym Bardzo Bardzo no, to do moich badań. Ja robiłem też yy, jedną ze zmiennych było przebaczenie. Przebaczenie pojęte w taki sposób komplementarny, że z z jednej strony jak przebaczam, mam gotowość przebaczenia, a z drugiej strony tu mam urazy. To są dwie strony przebaczenia, nie można tego od siebie odłączyć. Bo może być tak, że ja przebaczyłem, ale ciągle gdzieś tam pewnie jest ta uraza, I może być tak, że jest pewnie ta uraza, czy, na odwrót. Także nie ma we mnie urazy, ale takie przebaczam, prawda? Może tak być. No i to, to jakby tutaj ta, ta rzeczywistość i co wyszło wyszło te badania, że i większą satysfakcję daje mi to, że ja potrafię i yy, powiedziałem sobie, powiedziałem, że przebaczam, ale że ja nie żyję tej yy, urazy. To znaczy jakby to mnie nie, nie zżerał się środka ta praca nad sobą, na tą satysfakcją z małżeństwa idzie w tym kierunku, że ja no właśnie potrafię e, przebaczyć, że nie żyję tej urazy, że mm, no właśnie w tej miłości e, potrafię w cudzysłowie jakby no, pozwolić człowiekowi na jego własne życie, chociaż wiem, że on jakby, czy ona do mnie należy w pewnym sensie, w tej przestrzeni e, sakramentu. Myślę, że to dowoduje, bo jakby przełożyli przyłożyli tę ludzką miarę, no to właściwie nie ma dyskusji, bo może się rozpadło, nie ma o do satysfakcji, prawda? Ja myślę, że gdybyśmy tutaj spytali jakiegoś psychologa, który ma taką czysto ludzką orientację, to on by nie dyskutował tutaj na ten temat, że nie ma o czym prawda? Oni obecnym się nie rozmawia, więc nie jest wiem... Super na... sugerował, jeszcze uwolnienie się. Tak, to, że znaleźć kogoś, dopiero nie będzie szczęśliwe, nie? To tak naprawdę to jest żart. No, no, tak, No tak, tak, tak, to jest. To. Także, tak, tak, tak, tak, czy tak, tak, tak, ale myślę, że to tak, tak, tak, Jeszcze przytrawiam. Trafić, jest, no. no, no, jeszcze tak, się się że, że, że o, tak, tak, tak, No tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, też psychatecznej sprawie. Ja, ja, ja, ja w tym bardzo dużo słyszałem słuchałem i słuchałem się za Grzybacza i w ogóle. E, ksiądz Grzybacz kiedyś właśnie powiedział o tym, że na podstawie właśnie Hobanem, no, Mandela, tak, tak, tak, coś mi się kojarzy, Powiedział, że e, satysfakcja zależy od tych założeń, które są wcześniej, to znaczy, on nazwał od ambicji. Jeśli ktoś ma wysokie, bardzo wysokie ambicje, na przykład perfekcjonalista, ma takie ambicje, że nigdy nie jest zadowolony. Nigdy nie, nie dosięga tej satysfakcji, ponieważ to założenie ma takie ogromne. Stąd tak myślę, że nasze założenia, może są takie suche, ale to jest przyjmie, że jednostronne, więc ja siłuję ja miłość, jedność, uczciwość małżeńską, to też to są może ja za sucho myślenie, nie jestem małżonkiem. I to są jakby moje założenia, i mam pewną satysfakcję, że z mojej strony jest ta przysięga wspomniana. Więc w takim sensie satysfakcję no, znam Gosię od dwóch i pół lat e, i myślę, że ma e, prawo do bycia usatysfakcjonowaną małżonką e, i kochającą Oczy? Powiem tylko o sobie, że tak naprawdę to, ta satysfakcja y, zaczęła się i nawet zaczęłam ją odczuwać yy, właśnie przez to, jak... jak, jak yy, yy, yy, yy, zgodziłam się na ten charyzmat, yy, zgodziłam się na przysięgę, ale to nie było tak na początku. Od razu po ślubie. No, też tutaj muszę powiedzieć, że konflikty, kryzysy i to wszystko doprowadziło mi do tej prawdy, tak? Że rzeczywiście to też uważam, że to jest też działanie Pana Boga i łaska I to, jak Pan mi zaczął pokazywać miłość I, i, i czym ona w ogóle jest, to no, tylko tyle chciałam powiedzieć. No przesyłał między innymi. Natomiast ja powiem, bo właśnie tego przeczytaj ta praca, a co to poznawanie siebie. To też jest wszystko ukierunkowane na to, żebyśmy mieli realny obraz nie tylko siebie, ale rzeczywistości, drugiego człowieka, oczekiwań, przepraszam, obecnego i tak dalej. Żebyśmy się z tym realizmem po prostu zmierzyli, prawda? Ktoś ma m, jakoś takie wyborowane, perfekcjonistyczne wymagania i tak dalej. No to ta praca nad sobą polegałaby na tym, żeby pokazać, że, że no, po prostu no, nie musisz być we wszystkim doskonały, Można coś zrobić no, i tak dalej. No, musimy się uczyć tego, prawda? Że, że no dobra, no to zrobić źle. Nawet świadomie pewnie rzeczy na przykład yy, nie, nie dodałeś, jak to właśnie ojciec żył, czy on ma czy gdzieś, na jednym, nie wiem ale on na przykład mówi, że kobieta taka miała tam właśnie kierunki sąduchowe, psychoterapia takie, terapia to na podprawiczu, i, i ona ma się perfekcjonistą, i wszystko musiał być się to taka yy, z definicji jest, że to wszystko musi być zrobione i tak dalej, bo ja mam, tak już na marginesie ma się zaraz wrócę, gospodyni, która, średyna, <głosyny> Gospodyni, która, która właśnie taka jest jedna w Polsce, ona mówi, że tak, to muszę mieć wszystko, ja odkodzę z pracy, ja muszę się zbywać, ja muszę tutaj wszystko być powodane, bo tak umarła i następnego dnia ktoś przyszedł, to powiedzą, że ja tutaj dobra nie mam, nie Więc wracam yy, do niego, dlatego że może, że właśnie, ona miała problem z pełen na czym te mówi, no patam, słuchał, ona musi to myć. Mówi, no to uczyliśmy się, że zostawia, na początku zostawia tylko talerzy nieumyty, nie umyć, potem filczankę, potem widelec, potem coś, a potem zostawia. Ale to też można umyć, no, nic się nie stawia po prostu, prawda? Czyli to jest urealnianie, urealnianie po prostu pewnie takich oczekiwań, ale też tych aspiracji, które sobie sami jakby zakładamy dlaczego tak jest, że na przykład uważamy, że tak ma być, a może właśnie to, to nie jest dobre założenie, może po prostu trzeba obniżyć loty nie na zasadzie dziadostwa, tylko na zasadzie realności, że to jest po prostu nierealne, żeby coś zrobić, bo często po prostu osoby, na no przykład to nierealnie żeby rzeczy jakby no, oczekują, Ja muszę to znaleźć, że ta osoba na przykład, nie wiem, jest dla mnie ważna, była dla mnie ważna, ciągle jest dla mnie ważna. I ja po prostu no, nie potrafię sobie z tym poradzić. Ja znam takie osoby, które się rozstały, co prawda nie weszły w związek małżeński, ale jak się spotykam z tą drugą stroną, teraz jest na takim, takim etapie przedłużonej, patologicznej żałoby, prawda, że już nikogo nie, nie zna, gdzie i w ogóle. No ale, no i mówi, już uporałam się, uporałam się z, z, z, z, nie, nie myślę w ogóle już, już w ogóle tego tak nie przeżywam. no co tam rozmawiamy, dalej i tak dalej. Ale widziałem na Facebooku, widziałam, że on się tam nie a to znaczy, że ty wchodzisz do tego Facebooka i śledzisz to tam. Ja nie wiem, to funkcjonuje ten Facebook do końca, sam się szczerze. Ale no tam od czasu do czasu zobaczę, co tam się, co tam się dzieje. Ta osoba ma też swoją taką stronę, taką prowadzi tam taki ale I to, gdy na tym blogu takie rzeczy tam, tego wszystko, to ja to znaczy, że chod, chodzisz do tego bloga. No i po prostu, rzeczywistość jest taka, że ciągle żyje nim, ciągle żyje jego życiem, ciągle jest zainteresowana, co się w niego dzieje. Bo, bo to po prostu, on dla mnie nie znaczył, Po prostu, był kiedyś ważny. I myślę, że praca wtedy powinna być w tym kierunku, że skoro nie ciągle na to angażuje, to znaczy, że ta osoba jest dla mnie jakoś ważna. Nie chodzi o to, żeby pracę ją ważnić, tylko żeby no, nauczyć się jakby innego funkcjonowania, innej jakości funkcjonowania. Ze świadomością tych zmienionych okoliczności, z perspektywą na to, że powiedzmy sobie, że no, można coś tutaj zmienić, prawda? Świat się zmienić i tak dalej. Proszę dopytać, bo widzę, że Pan jest nieugłasowany. To trzeba ją dosykać. Mąż czy żoną z ona... inną ja mam... osobą, tak? Ta druga osoba, ten intruz wychowuje dzieci i to się dzieje. To ta uraza, po prostu ona dodaje się. Tak, tak. No to jest, to jest bardzo trudna psychologicznie sytuacja. Ja w ogóle tego nie, nie kwestionuję. I na pewno potrzeba trzeba odróżnić pracy, żeby to jakoś przerobić. I Myślę, że to jest do zrobienia. No, ostatnio z taką też tej kobietą, która miała ślub syna, mąż zostawił, poszedł jakby, jak się urodziła ta druga, to drugie dziecko, dziewczynka, no to poszedł z inną kobietą, no i życi się to trzy prawda i dalej, no i teraz ten syn się ożenił, no i zaprosił tego, tego, ojca też, i zaprosił tę drugą stronę, czyli tę, tę kobietę, z którą ten ojciec. Teraz żyje. No i, no i powiedziała, no, ona myślała, że ma to w sobie przerobione, tak? że jej się to udało, że myślała, że jest w stanie uszanować i tak dalej, bo tam się odwiedzały te dzieci, ona tak teraz te dzieci z tego drugiego małżeństwa, to to przydały, to zajęcie się odwiedzało, to nie było dla niej proste, no, ale jednak nie chciała i tak dalej. I na tym ślubie I na myślała, no po prostu myślałam w pewnym że eksploduje, kiedy tam było jakieś podziękowanie i dla rodziców. I on nagle wyszedł i poczuł się, że on jakby teraz powinien też i, i, i, to, i to są podziękowania. Ale w jej ocenie to nie było tak No, tylko w ocenie i przyjaciół też tak było. Jakiś na ktoś stół ukrzywdował, że byłeś 18 lat temu, prawda? No i oczywiście wesele przerodziło się, będzie w kratkę, Dobrze, że ona jakoś zahamowała to w porę, no ale to było, to jest znacznie trudne. To są rzeczy, które no myślę, yy, się przepracowuje nie ma na to prostych recept, ale te uczucia, które temu towarzyszą. Ja myślę, że one są jakimś drogą wskazać, to znaczy, w którym kierunku iść, prawda? Co w sobie zmieniać, bo to naprawdę no, my się nie zmienimy. Pani jest po kół, czy po innyczeniu. W sensie. Po NC. To na kółko taka prosta, o pani wiem, czy, czy, czy, czy pani o z nazwiskiem, tak? To od odpłat, to poradnictwo zaczynało, ona mówiła, że ma przez pokolenie robiła ja na tego poswądę sobie, sobie zapytać, ona zaczynała wygładę, tak, od foradnictwa psychologicznego. Celem pomagania jest, a studenci mówili, zmiana, a, a to. Kto jest autorem zmiany? Pacjent. My, my, my nie zmieniamy ludzi, po prostu ludzie się sami zmieniają. I po prostu, no, jeżeli coś nas dotyka, coś przeżywamy, no nie zmienimy tego zmieniając rzeczywistości. To, to, no, to, byłby, to nam się wydaje, że, czy to by nam ułatwiło życie. I to jest na pewno prostsze, trzeba Zmienić kogoś, a nie siebie. No natomiast tak naprawdę musimy zmieniać siebie, być może na poziomie swoich schematów poznawczych, swojego sposobu myślenia, o danej sytuacji, o danej osobie, być może na poziomie swoich zachowań, na poziomie swoich odruchów, ale to wszystko domaga się czasu i jest trudne, natomiast te moje uczucia, które się rodzą w związku z tym, one są jakimś drogowskazem, które pokazują, w którym kierunku powinienem iść. A drogowskaz drogowska nie załatwia sprawa, tylko daje kierunek, prawda? A w ogóle, ja mówię tylko, wiecie, że się ona się będzie też mną odezwała ta, z tymi możliwościami, właśnie z tego ślubu. Wypadło mi to z powrotem. Nie mam takie pytanie. Przepraszam. Yy, bo mówię, że to o osobistej kartofie. I, czy jest takie niebezpieczeństwo, że możemy się uzależnić od księdza, czy Bo jest taka pokusa, że tak mi się wydaje przynajmniej, że w pewnym momencie może być tak, że nic nie będę robił, nie ksiądz, nic innego nie robi, prawda? Bo, bo mi się przypomina takie, takie zdarzenie z mojego życia, kiedy już do groźby, prawda, to rozpocząłem nisko. No i miałem taki dylemat, prawda? Co robić? Co robić Zgodzić się, prawda? I miałem taką pokusę, żeby pójść do księdza i porozmawiać z nim. i Do księdza nic zadnego, prawda? Czyli tam, no, takie, ja, ja czułem, że może chciałam sobie tego nie rozumieć, prawda? I ja tego nie zrobiłem, ale miałem takie szczęście, że znalazłem się ten policjant w katedrze i chciałem powiadał. I proszę to spowiedzieć. i powiedziałem, przy tej spowiedzi właśnie powiedziałem, że chce się rozwijać. chce się zrobić na to Tysiąca, dwa, dwa, i w pewnym momencie ksiądz mi powiedział, że niech się dzieje wola bo Pana Boga. Znaczy najpierw nie zadał pytanie, czy chcesz radować na małżeństwo, prawda? Czy się zależy? Oczywiście bardzo zależy, prawda? Tylko nie wiem, co skąd to być, po prostu. Ksiądz mi odpowiedział, niech się dzieje wola bo Pana Boga. I ja powiem, że nie mówię tego, bo ja traktuję, że to jest odpowiedź od Pana Boga, prawda? bo gdybym wtedy poszedł do księdza i zadał mu takie pytanie, to nie będę do księdza ale teraz cały na księdze tak? że Pewnie miałem też wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Ale w pewnym sensie odmieniłem teraz księdza, tego człowieka, prawda? który miał świadomość, że też może być nieidealny. I jak dostałem tę wypowiedź, to jest pewnie taki spokój, że jednak jest coś co Pan ma ja myślę, że to są dwie, dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że my mamy prawo potrzebować pomocy. To znaczy, nie musimy się na wszystkim znać, możemy prawo, mamy prawo do wątpliwości, do trudności. Jesteśmy tylko ludźmi, A skoro mamy prawo do wątpliwości i trudności, no to de facto mamy prawo też do pomocy. Tej pomocy szukamy. Idziemy do osób, które leżymy jakimś autorytetem, jesteśmy przekonani, że one są nam w stanie pomóc. I idziemy szukać tej pomocy. Mamy tylko prawo, często to robimy i dobrze, że to robimy, bo po prostu jesteśmy tylko ludźmi, mamy jakiś swój punkt widzenia, często ktoś inny, przyjaciel, znajomy, ksiądz, profesjonalista, ktoś nam pokaże drugi punkt widzenia, otworzy nam oczy, aha, to jest tak. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że często, potrafimy, znaczy często ulegamy w takiej pokusie yy, pozbycia się odpowiedzialności za swoje decyzje. To, co już dzisiaj wspominałem, tak? to, to wezwanie Pana Boga z ogrodem, żebyśmy panowali nad sobą, nad ziemią, nad stworzeniem, jest nic, niczym innym jak panowanie nad sobą. Nie ma być odpowiedzialnym za swoje życie, za swoje wybory. Odpowiedzialny to znaczy, że ja ponoszę konsekwencje, nie tylko tego, co jest dobre, ale także tego, co jest złe. I, ta, i ten trud odpowiedzialności, ciężar odpowiedzialności że często chcemy gdzieś tam ten ciężar zrzucić, że ja wiem, że ja będę potem musiał wypić ten kielik goryczy, który sobie naważy, a jak się pomylę, a jak to jest nie tak, a jak, yy, prawda, złego wyboru dokonam, no, muszę ponieść konsekwencje. Często nie mam specjalnie na to ochoty. No więc, próbuję gdzieś tam tę winę, odpowiedzialność jakoś rozproszyć, podzielić, prawda, to wtedy mówimy, prawda, jak, jak analizujemy sytuację, no to... A gdyby tam nie, nie teściowa, gdyby nie ktoś, i tak dalej, no próbujemy obarczyć odpowiedzialnością i winą też innych, oczywiście no, w pewnym sensie czasami mamy rację, ale zapominamy o tym, że to my ostatecznie jesteśmy autorami swojego życia i my jesteśmy odpowiedzialni za kształt naszego życia. I oczywiście nie w takim sensie absolutnym, bo. bo Ostatecznie wszystko, co się w życiu naszym dzieje, jest łaską Pana Boga i my z to łaską współpracując budujemy najlepszy projekt życia, który jest możliwy do zrealizowania. Natomiast ta świadomość odpowiedzialności za siebie, za swoje życie no jest, jest bardzo ważna. Że no, to ja decyduję o tym, jak, jak to będzie. Nie muszę się zgodzić na ten rozwód, bo takie.. Taki mam system wartości, taki mam przekonania. Tak? Nie, nie chcę tego. I, I biorę jakby na siebie wszystkie konsekwencje, że druga strona będzie niezadowolona, będzie miała y, poczucie, że ja ją krzywdzę, tak, bo nie pozwolę jej, normalnie ja żyć. To, tamto, siamto, panto. Można tych konsekwencji negatywnie wymieniać. Ale ja to biorę na siebie, bo ja uważam, że taka jest y, y, słuszna decyzja. Ja, ja jestem odpowiedzialny za siebie, za ciebie taką decyzję podejmę. A można się to zależyć. Oczywiście od są, że od cienca, psychologa, terapeuty są takie osoby, które nie chodzą na terapię i zmieniają terapeutów. Bo oni nie chcą zmiany. Oni po prostu chcą mieć poczucie, że coś się w nich życiu dzieje. Ostatnio taka z niej ma terapeuta, która też ma taką terapię takiego pacjenta, który, który, który nie chce dojrzeć po prostu. Nie chce, podjął decyzję, że nie dojrzeje. Inni się z nią męczą, bo ona się męczy, ale nie na tyle dotknęliwie, żeby coś zmienić. Po prostu dobrze jest, tak jak jest. Ale chodzi, bo mam takie poczucie, że, że coś się dzieje w tym życiu. Nie? Ale nie chodzi o zmianę, tylko chodzi o takie subiektywne poczucie, że, że coś się dzieje. I myślę, że ona będzie tak chodziła, no tak dalej, i znowu pozwoli czas i tansę, Będzie chodziła po prostu, ale nie po to, żeby coś zmienić, tylko po to, żeby mieć poczucie, że, że coś się tam wydarzyło, coś się dzieje, coś. No, no, nikt mnie nie zarzuci, że ja się ze założonymi rękami. Ja jednak coś robię, prawda? Chodzę co tydzień prawda? Do, do psychologa, do terapeuty, jest super. Także no, można się uzależnić. Na przykład, jak się on uważa, ile czasu potrzebuje taka osoba? Ja wiem, że to indywidualnie, jak się tu to przerabiać, Od kiedy na przykład wejdzie do już bo mąż czy żona odszedł, a, a zacznie wreszcie jakoś coś zmieniać, tak? nie będzie się użalała ileś tam czasu, bo musi wreszcie stanąć i tak, zacząć iść do przodu, bo ona stoi cały czas w miejscu. E, i, e, no i czy, czy takie osobie no, no, po jakim czasie to trzeba nam powiedzieć, bo czasami to takie się ma wrażenie, że ona stoi w miejscu, nic nie robi, tylko się użala, bo taka nieszczęśliwa. Czy tam nieszczęśliwy? To znaczy przede wszystkim tak, yy, bardzo dobrze, że jest ta grupa, że są ludzie, którzy się zrzeszyli. Zrze zrze no, z spotkami i y, y, łączy ich wspólny problem. Bo to działa tak analogicznie do tych wszystkich grup samopomocowych. Ale tutaj oczywiście to nie jest tylko, żeby sobie pomagano, mamy wspólną biedę, ale jeszcze jest ta rzeczywistość łaski, sekretarz, która przecież działa, jest bardziej rzeczywista niż sama rzeczywistość. Prawda? Natomiast y, y, to jest jedno, ale właśnie w związku z tym, że to jest grupa, to tutaj działa. Pani mówi, no to właśnie y, to jest przejaw tego, że grupa żyje. Że po prostu być może jest tak, że, że ktoś po prostu stoi jakoś w miejscu, w mojej ocenie i się nie rusza i tak dalej, i się użala i nie do złości. I bardzo często jest tak, że na takich grupach gdzieś tam takie rzeczy wypłyną. Ale to powiedzmy, sama dynamika grupy to jest jak jedna rzecz. A jest taka, że ta osoba, która wchodzi do Sychabu, no yy, przede wszystkim, no patrzę tak, no problem jest odgramatyzowany, tak, bo to nie tylko ja na no, świecie mam taki problem, ale patrzę, to, no, są ludzie, no normalnie wyglądają, normalnie ubrani, te przystojny, ta ładna, no po prostu normalni ludzie, tak. Więc to po pierwsze, czyli też mają takie problemy. Po drugie, jak są jakieś świadectwa, podejrzewam, że tam było dużej oczu w programie Związanej Wspólnoty, tam, no to rozumiem, że to tam jest jakieś dzielenie się, czy coś w tym stylu, chyba na koniec będzie coś takiego, prawda? No to słyszę świadectwa, ktoś sobie tutaj z tym poradził. Pani mówi o satysfakcji społeczeństwa, mówi o dajmonistycznym, prawda? Ktoś, to jest pierwszy raz, myśli, że ona no, jest ja szalona, wie, co na tego biega. <grym <grym <grym I ona to wie, że ona ja wie, co to No, i ona to wie, w ogóle. No, ale przejdzie taki moment, że ja też uwierzę, ona wierzyła, jest zadowolona, hmm. szczęśliwa, jakoś specjalnie, prawda, to miesiąc wydaje świadectwo, prawda, że ona ma pokała... <grym> mieć poczucie satysfakcji, że można być szczęśliwym w tej sytuacji. No ale do tego trzeba dojrzeć. I to jest, myślę, że dla nas wszystkich musimy się uwrażliwić, że no, po prostu człowiekowi trzeba towarzyszyć. Jak, jak, jak, jak widzę, że mam takie poczucie, że ktoś się użala, to no, mogę mu powiedzieć oczywiście prawdę w miłości, jak to prawda, taki na mój biskup sobie o taki facer kalitas z facery i kernelita i Miał takie, takie wezwanie w słuchę. To właśnie jak mówił mój, czynić prawdę miłość, I on, miłości. O miłości, o tej mówi. No i on, Krzysztof, starał się czynić prawdę miłości, no ale myślę, że to powinno być zawołanie każdego z nas, prawda? Czynić prawdę miłości. Ja, Jesteśmy, jesteśmy, w grupie, jest, mamy być prawdziwi, mamy nie udawać, mamy nie udawać masek, to ja się po prostu powiem, ja uważam, że to jest moje odczucie, Na no, to odkryć swoje mamy prawo, ale z drugiej strony musimy też czy to nie jest tak, że ja mam sobie taki problem który innego robi, bo ja sobie poradziłam, a wstępuję, bo ja sobie poradziłam, powiedzmy przez rok doszło do siebie, a ty się tutaj i maskasz i idziesz jest dwa lata i jeszcze jesteś w tym punkcie, gdzie ja już dawno byłam od dwóch prawda? Ja jestem z tego niezadowolona, bo ty się masz. No każdy ma inną konstrukcję, już pomijam przeciw tego małżonka. No po prostu, prawda? No sytuacja jest inna, dlatego jest ważne, żebyśmy byli prawdziwi i uwzględniali te mechanizmy, które grupie się rodzą po prostu, prawda? Że, że, że i skorzystać z tego po prostu, nie? Bo dla tej osoby, są osoby, dla których taki kopniak w będzie faktycznie rozwojową, nie? Że a faktycznie kurczę, zbieram się sobie, tam się tak ogarnią no, o, o, się. A będzie tak, że taki kochnia, będzie tak, po prostu wodzie do trumny, żeby jeszcze dobiję po prostu, prawda? Jak będzie jakiś taki obecności. Dlatego musi być ktoś, kto czuwa tutaj i patrzy na to wszystko, żeby to równoważyć, balansować. Natomiast no, nie ma niestety jakiegoś takiego czasu, powiemy, że rok czasu ma wszystko ukorać, bo to było po prostu nierealne. Bo ktoś, ktoś poradzi sobie kilka miesięcy, no, ktoś pot potrzebuje po prostu dwóch lat. Bo jest natury neurotykiem, bo no, tak dostał po prostu od Pana Boga. Taką konstrukcję psychiczną, tego się nie wybiera. No i, i, i tak jest, tak, przeżywa ta rzeczywistość. Jest bardziej wrażliwy na to, prawda? A ja jestem na przykład ekstrawaktywna i tyle, no, Idę przez życie przebowiem, <grym> prawda? <grym> dla mnie to było tutaj, to takie trochę abstrakcyjne w porównaniu z sywarem, tak? bo tutaj często publicznie są krytykowane rządy czy na rozumiem, że nie było na razie. Bo zasada <decoration laughs> jest taka, że my mówimy o sobie, prawda? mówię na na przykład, że w relacji z moim mężem czułam się tak i tak, w relacji ze swoją żoną nie doświadczyłem, nie doświadczam, tego i tamtego. I to nie jest krytyka tego. Ja mówię o swoich potrzebach, o tym, które potrzeby były niezaspokojone, co było trudne w tej relacji, co mi sprawiało trudności. I to nie jest krytyka tego sobie, tylko ja po prostu mówię, co było dla mnie trudne, co, co mnie bolało, co mnie raniło w tej relacji. A jak mówię, że yy, mój mąż jest taki i owaki, niczego czegoś nie daje, prawda? I to po prostu wzięłam koniec litości, prawda? Tych, no albo, prawda, tam jest, prawda, wziąłem z No to wtedy, ja nie mówię o... To, to jest nierozwojowe w ogóle, bo to jest takie ładowanie kogoś, yy, prawda? I to nie ma... jakby to, to niczego nie prowadzi. Poza tym, że ja sobie urzę na moment, prawda? O ile w ogóle. Także nie wiem, czy to dochodzi do takiej <grymiania> sytuacji. Myślę, że tak, nie. Nie no, no, no, Nie Nie wiem. Nie Nie to Nie To Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie ja mam wiem. Nie wiem. Nie wiem. to jest Nie no, To znaczy, wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. do wiem. Nie że Nie no, jest mówić w komunikatach typu to ja, ale to jest, norma, to jest Dawa wspólnoty i wewnątrz wspólnoty, wspólnoty i to nie jest oficjalne krytykowanie na forum publicznym, bo to nie jest forum publiczne, tylko to jest forum wspólnoty. To trzeba rozróżnić. A ja Współnoty. myślę, że jeszcze jest ważny element naszej obecności w tej wspólnocie. Uczymy się tych zasad nieoceniania, to co Radka dzisiaj mówienia o sobie, czego ja potrzebuję, y, czego chcę, tak? E, I naprawdę jest duża hmm. różnica. Ja jestem y, dwa lata w obisku, trzy lata we wspólnocie. Jest duża różnica między osobą świeżą, nowicjuszem, a tym, kto już jest w górze i już y, po prostu to działa, ta wspólnota działa, tak? Musicie coś najpierw po prostu, nawet jak ktoś, no przecież nie mówimy się, wszyscy mamy takie tendencje i kiedy idziemy na skróty i ładujemy, nie mówimy o sobie, tylko ładujemy tamtą osobę, ale przychodzi taka refleksja, przecież nie o to chodzi, ja nie zmienię go, no to nie ma się zmieni, to we mnie coś jest nie, jakby tak, to ja muszę nad jakimś kawałkiem siebie tutaj e, popracować. No i wtedy ja uświadamiam sobie, że ja muszę mówić o sobie i myślę, że zasada na pewno jest taka, bo to w każdym, w każdej tego typu jest tak, że mówi no, o sobie, o swoich potrzebach, o swoich emocjach i tak dalej, które się rodzą w tej relacji. To, że na przykład jak ktoś jest pierwszy raz, to może mieć taką umiejętność na, na poziomie języka, żeby to mówić, prawda? Ja pamiętam, jak, jak studiowałem teologię, to po polu tam norki były, takie w sensie yy, nauki rodzinie, prawda? Takie dziewczyny, które zniebierały ten kierunek. No i tak yy, no, nie norki, norki, tylko Norki, Norki, Macras. I pamiętam taką sytuację. Ja byłem wtedy na czwartym roku, tam siedziałem już w sali, a te dziewczyny tam były po świeżo, było zajęcia z komunikacji. I coś tam rozmawiały ze sobą. I mówią, czy mam potrzebę pójść z tobą teraz na kawę. Ale ja nie mam potrzeby pójść z tobą na kawę. Chcę, żeby mnie tym nie Ale to było prawdziwa. Stuć, I, to, I to możemy się po prostu tak jakby na początku fatalnie czuć w tym języku. Ale jak je namierzymy wprawy, no to po prostu jesteśmy naturalni. My też sobie nie udajemy, prawda, że znaczy, to nie jest prawie, to jest pewna nieporadność w tej sytuacji. Bo, bo niestety tendencja językowa jest taka, że mówimy raczej ty, on i tak dalej. Właściwie to tylko by ja mówię, do no, z wszystkim. Ja patrzę tutaj i szukam, natomiast no myślę, że to jest jak na, na tym, to polega, że to, nawet jak się komuś wynucnie, nawet że ktoś mówi, no to trzeba to zrozumieć, bo być może jest na początku tej drogi faktycznie, na no, sobie na jakiś kąśliwy komentarz, no ale, no, rozumiem, no jasne masz, ja też tak robiłem, tak. I zostawiłem, sobie linki na żonie, na mężu, na przykład. Ale dzisiaj już mówię inaczej, przepracowałem te rzeczy w sobie. I tak, na no, zaspokoję do tego potrzeb. U nas, jak osoby znać. No, właśnie. Mam tylko może dać osobie znać, tak jak to, się przepracujemy, prawda. Mamy gorszy na przykład, ten, jak ta kobieta o której mówi. Nie myślała, że wszystko jest ok, jakoś te dzieci się odwiedzały i tak dalej. Nagle na wysęł dopadło, prawda? Że, że... ale już inaczej to przyszedł, potrafiła się zdystansować, jakby z innej perspektywy już działała. Prawda? To jest taki ten rozwój prawda, spiralny, że prawda, zmiana o 180 stopni, którzy dziś nie może nie ma takiej zmiany. Ale jest taka zmiana, tym modelu spiralny, że jest o 180 stopni, ja jestem wyżej. Już. Inaczej patrzę na tę sprawę. Nie. Ja myślę, że często jest to tak, że żeby przedstawić jakiś fakt, który zaistniał, to trzeba o tym powiedzieć, no i, i tutaj, no, nie da się jakoś inaczej tego powiedzieć, jak no, nazwać to, jakoś takie wydarzenie, że tak. Tak, to tak zdarzyło, czy zrobiła, małżonka, tak, a inaczej I, i to wtedy mo może być przez kogoś odbrane? że to jest w jakiś sposób właśnie jakiś taki atak, czy jakaś nie Nieraz sam w sobie czuję, że na przykład coś mówię i, i, i wydaje mi się, że to już jest trochę, trochę za dużo, za dużo powiedziałem na temat małżonki i, i że to jest jakby um, stawienie w, którym, w jakimś takim gorszym świetle. No, bo jednak to, co zrobiłam, no to zakrawa na, na jakieś takie no, potępienie, bo to było coś złego. No ale no inaczej nie da się jakoś pokazać takiej sytuacji, która zaistniała. Mówię o fakcie takim, który... No tak, ale właśnie tu jest tu powstała trudność, żebyśmy potrafili oddzielić fakt. Od interpretacji i od oceny. Bardzo często w takim jakby, w biegu, to nam się to wszystko łączy. Mówimy o faktach i włączamy interpretację i jeszcze do, do, do tego oceniamy. I nie będziemy ćwiczyć, ale jest takie świetne ćwiczenie, które pamiętam ze studiów, że usiedliśmy naprzeciwko siebie i tak mieliśmy na siebie patrzeć. No i teraz pyta prowadzący, co widziałeś? No to ktoś mówi, no widziałem, że ona była zawstydzona, widziałem, że ona była zażynowana, widziałem, że on y, czuł się swobój. No i to są nasze interpretacje, bo co ja mogę zobaczyć? Ja widziałem, że zamknięły się jej podniczki, tak? Widziałem, że zamknęła oczu. To są fakty, to widziałem. A czy ona była zażerowana, czy była zawstydzona, czy była zmęczona, czy zacznęła? To już są moje interpretacje. Prostek które pokazuje, że, że trudno, że jakby automatycznie nam przychodzi interpretować i jeszcze dodatkowo oceniać. I myślę, że to po prostu jest normalne uczenie się, mówienie o fakcie, że ona zrobiła to i to. Prawda? Tak zrobiła, czy tak zrobił, tak postąpił, taką decyzję podjęła, A teraz już reszta, no muszę patrzeć, jakby stać na straży swojego języka, nie po to, żeby jakoś moralnie się tam nie, nie, nie zagładać, ale przede wszystkim, żeby, żeby być blisko tej prawdy, o którą tutaj w tym wszystkim chodzi. Tak? Żeby się nie dać ponieść. No, a to, że oceniamy, to, że interpretujemy, no, to też to, to jest jakiś wyraz naszej ekspresji. Musimy się tego uczyć, to wszystkiego żyć musimy się uczyć po prostu. No. Amen. Amen. Amen jest